Witamy bardzo serdecznie w 29. odcinku podcastu bezimienny. Standardowo Christian Kender, czyli ja będę to prowadził. Za mną będzie już jak zwykle, zresztą w sumie Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I będzie z nami również Rafał Radomyski. Cześć, witam. Słuchajcie, drodzy słuchacze, no, mam już 29. odcinek na karku. No już trochę tygodni z nami posiedzieliście. Dzisiaj będzie trochę tak luźniej. L luźniej będzie ze względu na to, że tak sobie postanowiliśmy, że wałkujemy te tematy stosunkowo e, często, w sumie co tydzień mamy jakiś w miarę ciekawy temat, więc sobie postanowiliśmy, że, żeby, żeby je co miesiąc przerywać, przynajmniej raz. I w tym momencie je przerwiemy, ale przerwiemy, bo stworzyli, stworzyliśmy sobie taki nowy, nowy, taki może malutki kącik, może takie podsumowanie zeszłego miesiąca i będziemy mówić o Grze miesiąca. Wprowadzamy grę miesiąca, grę miesiąca teraz, mamy kwiecień, więc grę miesiąca w marcu, więc dzisiaj powiemy powiemy Wam jakie były nominacje, na co zwróciliśmy uwagę i co chcielibyśmy wybrać, co było po prostu najlepszą grą w marcu. I to będzie w temacie głównym. Standardowo będziemy mówili to, o czym mówimy co odcinek, więc jedziemy, jedziemy z wiadomościami ze świata i może Ty Jacku zacznij. Panowie, pamiętacie jak jedna osoba przeszła Dark Souls 2 na gitarze i na perkusji od Guitar Hero? No ja... ja, ja, ja, ja Nie słyszałeś? Ja, ja pamiętam. No to, szybkie, ja... no to szybkie przypomnienie. Jest taka trudna gra Dark Souls Demon Souls 2, to pominimy I jeden gracz postanowił, że podłączy gitarę od Guitar Hero, skonfiguruje ją tak, że będzie mógł grać właśnie w Dark Souls 2 i przeszedł tak całą grę. A z powodu, że ostatnią premierę miał Bloodborne, zrobił to samo na gitarze i przed całego Bloodborna nagrywając to i rzucając filmyki na YouTube. A, to jestem ciekaw Jacku, bo, e, e, nie widziałem tego, ale te gitary są kompatybilne? Nie. Musiał użyć specjalnej przejściówki, która pozwala ustawiać dowolnie, no, klawisze do kontrolera. Aha, aha, wiem chyba co. I chodzi. tym sposobem na przykład jeżeli chciał wykonać rolkę, musiał nacisnąć guzik czerwony, jeżeli chciał zaatakować zielony, jeżeli chciał na przykład użyć Potiona, musiał przechylić gitarę w jedną stronę. Jeżeli chciał, nie wiem, zrobić unik, musiał machać wajchą i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. No tak. No, to, ale no to Do i wszystkiego idzie się przyzwyczaić. No ale no, to tak było ciężko. Ile mu to zajęło? On cały czas to przechodzi A, jeszcze. Jeszcze, jeszcze Teraz przechodzi. na New Game Aha. Plus, czy tam New Game Plus 7, jakoś tak. O kurde. Wariant. W, wariant. Ale pomyśl, gra już jest trudna od samego początku, a koleś jeszcze sobie utrudnił grając na gitarze. Nie no. To tak jak ty byś grał, nie wiem, w... w co grasz teraz? E, teraz aktualnie, a w Mortal Kombat gram teraz. To teraz sobie wyobraź, że grasz w Mortal Kombat na, łyżec, na łyżce do zupy. No. To jest mniej więcej ten sam poziom trudności. Podmiot. Nie no, do, do, domyślam się, że jest trudno. Te przyciski są, wiesz, no to są przyciski obok siebie i tak... No ciężko, tym bardziej, że z, zero strzałek, chyba, chyba że używa te strzałki, zero. które są na... Nie, nie, zero, wszystko na gitarze, no, czyli to, to maksymalnie, to tam jest chyba sześć klawiszy tak. plus wajcha. Ciężko, ciężko. Gdzie sam padmat, już tych klawiszy, ile? O, 16 jak nie więcej? No tak, tak, tak, no cóż. E, są tacy zapaleńcy, e, bardzo dobrze, e, fajnie mówi, że można go obejrzeć, więc jeżeli jest, drodzy słuchaczy jesteście zainteresowani, to poszukajcie w internecie, myślę, że znajdziecie, widziałeś się, gdzie jest to dokładnie, Jacku, znalazłeś? Może orientujesz się? Link damy pod odcinkiem. O, link damy pod odcinkiem, więc jeżeli słuchacie, to, to możecie sobie zobaczyć, jak koleżka gra na gitarze w Bloodborne. Jest to możliwe. E, dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o news. Ja, Jacka, Jacka teraz przejdziemy do mojego. Słuchajcie, drodzy e, słuchacze, Boże, też. Ale, ale, Jacku, Rafale, czy graliście kiedyś w Carmagedona w ogóle? kiedyś, dawno temu, na lekcjach informatyki w podstawówce. E, tak, więc słuchajcie, wychodzi nowe Carmageddon, chyba wszyscy już o, o tym wiemy. E, słuchajcie, no, wygląda strasznie. Wygląda, no po prostu jest paskudny. E, grafika jest na bardzo niskim poziomie. Ja myślę, że to spokojnie na PS3 mog mogłoby wyjść, a nawet bym się pokusił, że PS3 2. Jedyne co, to ta fizyka może być stosunkowo ciekawa, ale całe to otoczenie, cała ta grafika animacja ludzi i w ogóle to wszystko co jest w tej grze jest naprawdę słabe ale e, nie wiem czy wiecie już, już już mieliśmy grać bo dokładnie już w środę miała wyjść ta gra e, więc w środę jej niestety nie będzie a przesuwają ją na maj e, miesiąc e, do przodu ją przesuwają e, słuchajcie mówię tylko o tym bo e, zobaczyłem sobie gameplay z tego e, gameplay w sensie ten filmik co był Powiem wam, że pomimo tego, że to wygląda słabo, że to jest w ogóle paskudne i, i w, no, no, źle, źle się na to patrzy, to ja mam ochotę w to zagrać. To Słuchajcie, jest jak... takie miodne w porównaniu. Tak. Znaczy, to Po prostu jest to samo, co było wcześniej, tylko odświeżone. Tak, tak, tak. Ale tak. powiem ci więcej, że jakiś czas temu bezpośrednio od twórców... Eee, bezpośrednio od twórców wyszła to już było kiedy? Czekaj, z, no prawie dwa lata temu mhm. eee, wyszła odświeżona część jedynki, pełna, bez żadnych tam, wiesz, ustępstw na tablety wrzucona tam akurat była taka opcja, że w dniu premiery, chyba to było w dniu premiery, można ją było zainstalować za darmo jako promo i wiesz, nie, nie trzeba było tam płacić to słuchaj, no, z tabletówek to była jedna z gier, w które najdłużej po prostu spędziłem, bo była w pełni, wiesz, no, kompletną grą, tak, odblokowywało się kolejne jakieś tam te pojazdy, możliwości i tak dalej, nie było żadnych wiesz, udogodnień takich jak w dzisiejszych czasach, czyli jak trzeba było zabić wszystkie jakieś tam istoty na mapie żeby powiedzmy coś odblokować to jedynym sposobem było chyba znalezienie jednej z beczek w której była taka specjalna umiejętność, że miałeś wiesz dopiero pozaznaczane te 500 ludzików na mapie, tak więc poziom trudności bardzo porządny no i i świetnie się w to grało pomimo tego, że grafika to naprawdę już odrzucała bo tam wiesz oni tylko podciągnęli troszeczkę tekstury, nie? No, a, ale na tablety to się świetnie wpasowało, i, i to właśnie wszystko było, wiesz, podkręcaniem pod tego reIncarnation. Nie, nawet ten, przez to, że się zarejestrowałem, jakieś maile dostawałem od nich bezpośrednio, że coś tam, no, że, że przepraszamy za opóźnienie, ale w gruncie rzeczy, no to, to oni po prostu chcą nadać jakby trochę, wiesz, no, nowego wykorzystania. Yy, znaczy nowej technologii, tych silników wszystkich fizycznych i tak dalej żeby się w to grało trochę przyjemniej ale nic innego nie chcą zmieniać i to widać od razu po tym trailerze, znaczy nie trailerze tylko tym gameplayu e, tak, e, w ogóle jeszcze ta mega taka rockowa muzyka e, fajnie, fajnie e, powiem Ci, że po prostu no, jak widzę jak e, staruszka z, z tym e, z tym takim e, e, boże tym co się podpiera przed sobą cały czas przechodzi no, przez... no ale ta, ta, taką większą jakby przechodzi przez jezdnię no to, no to przecież wiadomo, że, że zaraz wszędzie będą flaki. No i oczywiście samochody są zrobione w ten sposób, że no i jest taka dosyć spora wyobraźnia twórców. Tak jak zawsze, zawsze mnie zastanawiało Fatality na przykład Mortal Kombat jakie będą, to tak samo zawsze mnie zastanawiało jakie samochody wymyślą które będą po prostu roz, rozjeżdżały ludzi na różne możliwe sposoby. Tak, I kiedyś ty... to były takie dwa fronty, nie? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. E, No, jakieś tam śmigła przed sobą, jakieś piły w, w kołach coś, wszystko. No, e, zobaczymy. Ja chyba ze względu na to, że to jest taka czysta roz, roz, rozgrywka, rozrywka, bez żadnego spinania się, po prostu jedziesz i rozjeżdżasz. Dla mnie super. E, zobaczymy jak to wyjdzie. Na 100% to będzie słaba gra, na 100% będzie miała to słabe recenzje. Ale coś w tym jest, no karmageddon to Karmageno, no ja się na tym wychowałem, pomimo, że grał do 18 lat, to chyba każdy w to grał mając 10. A zresztą to wszystko było takie trochę brane z przemrożeniem oka, bo no bo ten świat i to wszystko było mimo wszystko ta jednak takie. I jeszcze na filmiku, nie wiem czy widziałeś jak samochód praktycznie jeździ do góry nogami i się przykleja podłoża i jest wszystko ok, więc... No, takie rzeczy ok. tam muszą być, bo tam będą pewnie jakieś, w niektórych etapach jakieś pętle, jakieś takie różne rzeczy, ee, ale widzę, że te same modele, znaczy nie te same modele jakby inspirowali się tymi samymi e, samochodami, które były kiedyś, bo, bo, bo jakby są, no jak przypomniałem sobie je nie, w ostatnim tym mm, na tablecie jakby tą jedynką, to widzę te same pojazdy tutaj. W dużej mierze, jakby wiesz, że, że, że trochę tak chyba chcieli y, zagrać na... Przede wszystkim to jest chyba gra nostalgiczna mhm. i, i tak też skierowana. Ale jest też dużo y, smaczków takich dostosowujących ją powiedzmy do dzisiejszych jakby rally. Masz na przykład y, w aucie tym podstawowym, tego, tego takim co idzie kosa przez cały dach jakby, nie? Aha. E, to jakby pierwsze podstawowe auto bohatera. To, to, zrzuciły mi się w oczy, że ma spoiler wysuwający się przy jakiejś tam prędkości i potem przy hamowaniu, wiesz, aerodynamicznie, nie? Czyli takie, wiesz, smaczki, jak obserwujesz, powiedzmy, nie wiem, w Gran Turismo, czy, czy w czymś takim, nie? No tak, tak, tak, tak, tak. Wie, wie, wiem o co chodzi. No, to, to, to, parę takich szczegółów na pewno będzie, wiesz, nakręcało trochę, że to, czuć, że to będzie nowa gra, a nie staranie dzięki temu. No, e, dobra, więc jak coś, e, ktoś jest zainteresowany, od 22 maja, 22, 23 maja, więc e, miejcie to na uwadze. Ja być może zagram, bo mam sentyment do serii. E, dobra, Rafale, teraz przejdziemy do Twojej wiadomości. Co Ty dla nas masz? Nie no, ja chcę pogadać, słuchajcie, bo jeżeli kogoś jeszcze ta informacja nie dopadła, bo chyba wszędzie była w internecie, e, no to mamy wreszcie pierwszy trailer e, Batmana, Versus Supermana. Tak. Ja, ja mam, na, mam na ten temat bardzo złe zdanie. O Boże, dlaczego wy hejtujecie coś takiego? Eee, Wiesz okay. dlaczego? Ja nie no. hejtuję samej kwestii filmu. Ja wiem, że oni się spotykali na komiksach i w ogóle i to już było, tak? I to jest po prostu wykorzystanie kolejnego pomysłu i tak dalej. Mhm. Mm, mi się strasznie trylogia podobała mi się strasznie podobała trylogia i w jakikolwiek sposób, ale dałbym tam jeszcze, wiesz sporo złotówek na to, żeby jeszcze tam czwartą część kanoniczną no tak, tak, tak, obejrzeć, tak. Bo, bo dla mnie to po prostu były świetne filmy eee, i na pewno można by to pokombinować a tutaj jakby jest znowu, wiesz reset Batmana, no Supermana pociągną, tak no bo nie wiem, mają więcej możliwości czy, czy, czy co tam wymyślili sobie akurat Supermana nigdy bardziej nie lubiłem więc to dla mnie jest cios kolejna zmiana aktora to nigdy wiesz, od razu nie wychodzi na dobrze jak miałeś po trzech filmach po trylogii to, to, to ten pierwszy jakby wersje, no tak wychodzisz z imersji jakieś, nie? w momencie kiedy te filmy jakoś tam wychodzą powiedz mi, je sobie przypominasz, oglądasz kolejny raz a, a, a po trzecie to no Ciągle jakby jest kwestia no tutaj Batman tak jest kontra Superman i, i, i jeden jest półbogiem kosmitą, a drugi ma dużo pieniędzy tak i umie się bić. No tak. Yy, dobra, no to no, Rafał, znaczy średnio yy, Jacku, a wiem, że Tobie się bardzo podobał, yy, będzie podobał ten film. Trailer Ci się bardzo podobał. Ta. Powiedzmy sobie szczerze, trailer jest dobani się po całości i nie jest w ogóle zachęcający do kupienia, nie wiem, biletu na ten film do kina. Ja już ten motyw widziałem, był już właśnie, tak jak Rafał mówił, był już we wcześniejszym filmie animowanym, wszystko ładnie, pięknie. Co do trylogii i zmiany aktora, jestem jeszcze w stanie to zrozumieć, ponieważ to może być tak jak z komiksami, że po prostu niektóre się ze sobą nie łączą, tak? Mamy Batmana, mamy Batman i Robin, mamy rok pierwszy, mamy Mrocznego Rycerza i tak dalej, i mm -hmm. tak dalej. Więc to jestem w stanie zrozumieć, że zmieniają aktora i że w tym ich cinematic universe będzie akurat Ben Affleck zamiast tego poprzedniego Christiana Bale'a. Mm -hmm. Więc to jestem w stanie zrozumieć, tak? Tak, tak. Ale tak jak już mówiłem, po pierwszym trailerze ten film jest totalnie słaby. Nic nie pokazali ciekawego, zachęcającego, nie jest jestem jakiś rzut na niego strój, który wygląda, jakby był smutny i cały czas płakał. A tak to no. To Czy znaczy... mogę więcej powiedzieć po jednym trailerze? No, znaczy, e, No dobra, chłopaki. E, no dobra, to, to ja będę trochę bronił. Ja uwielbiam DC i nie, niestety wszystko, co, co wychodzi z Batmanem, jest zajebiste. Jak nie jest, to, to jest zajebiste. E, więc w takim razie trochę pobronię ten film. E, pierwsza rzecz e, to e, to, że e, to będzie versus. To będzie Batman vs. Superman. Oni będą walczyć między sobą. I to już samo wydaje się ciekawe. Oni nie, nie będą obok siebie, oni będą przeciwko sobie. No, to... Wie, no więc ca, całe to, e, każdy się zastanowi, e, jak Batman może coś tam zrobić Supermanowi. E, może nie samemu Supermanowi, ale wszystkim jego bliskim może zrobić. To jest jedna opcja. Nie wiem, jaka będzie tam ta fabuła. Czy faktycznie Batman będzie jakiś mega niedobry i, i jakim. I jaki w ogóle pretekst będzie tego, że oni będą e, rywalizować ze sobą, to nie I wiem. Czy powiem Ci no? tak, pretekst będzie podobny jak w Injustice i właśnie jak w filmie animowanym, że tam było Batman versus Superman. No, no, no. Czy jakoś tak więc Czyli, Ale no... Batman będzie chciał spacyfikować cały świat, a ale czemu? Superman a. będzie chciał spacyfikować cały świat, a Batman będzie temu przeciwny i tyle. A odnośnie tego co Batman może zrobić Supermanowi mm -hmm. to może nie wiesz może zapomniałeś, ale Batman ma teczkę na każdego i na każdego ma sposób i w filmie animowanym było to bardzo ładnie tak, pokazane. Tak, tak, oczywiście ale to wiesz. To... Cały ten jego skafander który widać na trailerze. Tak, jest, był właśnie widać Był skafander. cały opakowany on będzie... tym ale to, to nie e... będzie Iron kryptonitem. Man? Kryptonitem no. Znaczy nie, on miał tam po prostu taki skafander trochę mocniejszy który dawał mu trochę więcej siły niż miał normalnie. Plus on był cały opakowany tym całym kryptonitem żeby Aha. zadawać jakiekolwiek obrażenia Supermanowi, bo inaczej nie dałby w ogóle mu rady. No tak, nie, no ba Batman na, na pewno będzie miał y, haka na Supermana, ale to, to w takim razie z tego, y, y, Jacku, co mówisz, to Superman będzie tym złym w całym filmie, a Batman będzie dobry. Teraz pytanie tylko, dlaczego Superman ma być tym złym, skoro on chce spacyfikować cały świat, co go pchnęło do tego, co go zmusiło. No właśnie. Nie wiem, dlaczego on to robi, tak? Po pierwszym trailerze główno widać, główno wiemy, więc... No tak, no ale... Jacku, nie możesz od razu skreślać tego filmu? Ja nie skreślam, ja skreślam ten trailer, bo jest podziewny. To sam z trailer ci się nie... Aha, rozumiem. Aha. Trailer mi się masakrycznie ja. nie podoba. Znaczy... Pomysł już widziałem dawno, może się udać na dużym ekranie jako nie wiem, uzupełnienie Cinematic Universe, chociaż słabo widzę kontynuację, co będzie po tym. Czy nie, mam jakieś e... kolejne firmy Batmana no. albo kolejne Supermana, no to ja już to słabo widzę. No tak, pamiętajmy, że... No tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie, no to, to będą już oddzielne uniwersum. Wydaje mi się, że po tym Batmanie versus Supermanie będziesz miał jeszcze oczywiście ten Suicide Squad, bo wychodzi to, tak? Z Jokerem i z tymi z tą, tą Hardy tam przecież będzie grał i tak dalej, i tak dalej. Strasznie nie widzę, że jako Joker. No a ja właśnie... Jest jakaś no tak, ale, ale fajnie, że on to bierze na poważnie. Ja, ja w ogóle widzę, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek postacie komiksowe, to ludzie do Jokere'ów e, normalnie e, najbardziej się przekładają. On, on naprawdę, zobaczcie, chyba, chyba zdjęcia już ruszyły w ogóle, albo zaraz ruszą, a on, na, on robi metamorfozę z siebie. Znaczy on zawsze robił, w sumie we wszystkich jego rolach, on, on tam sporo robi w ogóle, żeby się do nich przygotować, no ale z Jokerem Zobaczymy, to będzie inny Joker, to będzie zupełnie inny tak. Joker, to będzie trzeci tr tr tr się... rodzaj Jokera, zupełnie inny. No choćby się zesrał na różowo-złotem, to i tak nie przebije No i tego, wrocznego rycerza. No pewnie nie przebije, ale... To był ale, idealny słuchaj, Joker. Ale, ale czy my nie rozmawialiśmy już o tym jakby wstępnym zapowiedzi pojawieniu się jakby Jokera w serialu Gotham? Jak, jak to było? Eee, eee, wydaje, znaczy, wydaje się, my widzieliśmy... Że... No, nie, no, znaczy... Eee, nie, nie rozmawialiśmy chyba na ten temat. Eee, no, w... Takie Wydawało mi się, że o tym rozmawialiśmy, bo wiecie, tam była taka jedna scena, to był dosłownie fragment jednego odcinka. Eee, Chodzi ci o odcinku z, cyr z cyrkiem? Z cyrkiem, dokładnie. Odcinek z cyrkiem. No, odcinek z cyrkiem. Tak, I tak to było świetnie zrobione, pomimo tego, że tam się można było domyślać wcześniej już i tak dalej, ale, tak. ale po prostu to było zagrane fantastycznie, tak? I wiesz, ale, nie... e, tak, R Rafale, ale jeszcze do, do tego, do Gotham, to tam nie jest jednoznacznie powiedziane, że to jest Joker. On się tak zachowuje jak Joker. Ale mimo hmm. wszystko to dalej nie jest... Nikt tam nie mówi, że to jest Joker. Znaczy, masz rację, Chociaż... nie jest jednoznacznie powiedziane, ale było tak. przez twórców jednoznacznie powiedziane, że się Joker pojawi w pierwszym no sezonie, tak, tak, a to tak, już tak, była tak. końcówka, no więc... Tam tam... Nic, innego, nic innego chyba nie będzie. Czyli ja w ogóle nie wiem, bo, bo akurat na tyle nie znam Uniwersum, bo tam chyba jego prawdziwe dane były podane osobowe i, i chyba Jokera dane też są znane gdzieś tam tym, którzy się na tym znają trochę głębiej. W ogóle a propos seriali i filmów ja bym chętnie zobaczył tą alternatywną wersję Batmana, gdzie to, to Bruce Wayne ginie od postrzału, jego matka brusałej nastaje się Jokerem, a ojciec Batmanem. No to... to... Tak mega motyw, że ja bym to z chęcią zobaczył na dużym ekranie. Nie. A jak już mówimy o serialach, to zauważyliście, że zabijają Deadshot'a w Arrow? To z tak... powodu właśnie filmu, filmu Suicide Squad? Eee... Dzięki za spoiler jeszcze nie doleciałem. Ale czemu znaczy, go zabrałem? Ja też nie. Znaczy, bo ogólnie jest tak, że producenci serialu no. i producenci filmu też nie do... oglądałem Arrow'a do tego momentu, więc wiem to tylko z artykułu, tak? Jest taki motyw, że Inny aktor będzie grał tutaj i inny tutaj. Więc po prostu albo by musieli oddzielić te uniwersa od siebie, no, no. i wtedy by mieli rozwalone cinematic universe, albo by musieli zabić jednego z aktorów podczas filmu. No dobra, serialu. Yy, Jacku, no i ale i padło na tego w serialu. Tak, ale Jacku. Yy, przecież seriale to swoje, a filmy to swoje. Oni nie, nie łączą serialisty. Oni, oni tego w ogóle praktycznie nie łączą. Przecież ta... To nie wiem po co zabijają tego kolesia w serialu. Znaczy mają zamiar zabić, przynajmniej tak powiedzieli producenci. Tego też nie wiem i, i ci nie powiem, ale nie, być może mają wiesz, swoją, swoją jakąś tam fabułę. Wcześniej scenariusz zrobiony i być może tak oni W ogóle tak będą no, robili jeszcze jeden serial, który będzie spin-offem w ogóle yy, zarówno Flash'a, jak i Arrow'a. Na postaciach połącznych. Atom, Atom dokładnie Atom. No. A nie, nie, nie, ja nie mówię tylko o Atomie. Yy, Aha. Właśnie, chwila, chwila, chwila, bo miał być jeszcze Atom jako, jako trzeci, ale nie tak. wiem, czy im nie chodziło o jakiś serial, który będzie się jeszcze bardziej skupiał na, na tych osobach pomocnych. Tak, o, to też to słyszałem, o, o Black Canary słyszałem oddzielny, no, no, tak. No, no, no, no. tak, tak, właśnie tak. chcą w tym I, kierunku rozwijać. I no. o tym, tak, tak, tak. Nie tak, tak. Nie Coś jak to animowana Liga Sprawiedliwości, która kiedyś latała na Cartoon Network, gdzie wszystkie odcinki nie tyle opierały się o Supermana, Batmana, Flasha i tak dalej, tylko te wszystkie właśnie postacie poboczne, jak właśnie Kanarek, jak Grinarow. Mhm. Tak. E, dobra, e, słuchajcie, bo, bo trochę już siedzimy w tym Batmanie i Supermanie. E, e, trailer wyszedł. Zab Jeszcze jedno. No. Jak już jesteśmy o filmach, widzieliście trailer nowy, Nowych Gwiezdnych Wojn? Tak, Wojenek? myślałem tak. do tego. Tak. Boże, jakie to jest słabe. <gry> Jacku, nie, ogląd nie, og nie oglądaj już trailerów. Dobra. Trailery tra tra nie pomyślałem. są dla ciebie. Nie są dla ciebie. Ja, z, ja, ja, ja, ja z... fajnych trailerów. No, Forrest Gump miał fajnego trailera. Yy, Szeregowiec Ryan. Masy filmów. Ale ty, no, ale ty no, mówisz o klasykach. Mówisz coś już o, o klasykach, Jacku. Ostatnio coś ludzie po prostu nie umią. trailery, jak to mówią moi znajomi. Eee, no, nie wiem. Ten z Gwiezdnych Wojen w sumie... Dużo nie pokazania, ale Harrison Ford wraca i... i, i nie no, to, to, to ta fajnie. scena, to, to wszędzie, wiecie, się teraz pojawia w internecie, tak? Że jesteśmy w domu i takie, wiecie, oczkodne. Tak. Na... Dokładnie no, tak, no, dokładnie. Ja, i, ale Jacek nie czuje się jak w domu, dla niego jest to beznadziejne. E... Nie, film może być fajny, trailer z się. Dobra. Nie no, ja to te trailery to sobie tylko... A dynastę, co powiecie tak? na temat tego y, czarnoskórego Stormtroopera? Dla... Dla mnie to nie ma znaczenia. Akurat tutaj oni nie. byli czarnoskórzy. Wiesz? Nie, bo Be, tak to zrobili. Wiesz, pos, pos, pos, pos, pos, pos, pos, wiesz, to tego nie widziałem. No ja też, w filmach to nie było pokazane, ale jak było tam jakieś rozwinięcie w postaci serialu animowanego, który też latał na Cartoon Network, oglądałem kiedyś, mm -hmm. to właśnie wszyscy byli czarni. Ci właśnie Star trooperzy. Ciekawe, A On jest? równie dobrze nie, nie musi być Star trooperem, może być po prostu, nie wiem, kolejnym jakimś pra, pra, pra, pra, nie wiem... Ale to, ale ale to co, Jasku, jak byłeś biały, nie mogłeś być Star Trooperem? No tak samo jak nie dyszałeś, nie mogłeś być złym sitem, no. O, bez przesady. No dobra, Mniejsza o to. Chociaż widziałem bardzo fajnego, jakąś bardzo fajną przeróbkę Boba Fetta z tego filmu. Mhm. Więc zobaczymy, może Headhunter jakiś tam wróci. No tak. I w końcu coś zrobi. E, dobra chłopaki, zamkniemy filmy. Nie o filmach mowa. Dobra, Batman vs. Superman, słuchajcie, zobaczcie sobie trailer. Już 15 milionów ludzi obejrzało ten trailer. Pewnie fani też, ja też, wszyscy też, więc e, no zdania są podzielone. Ja i tak czekam, zresztą jak my wszyscy na ten film. E, lecimy dalej, sprzedaż gier w UK. Mamy kolejną sprzedaż e, tygodniową. Jak zwykle pierwsze miejsce nowy Battlefield Hardline, drugie FIFA 15, trzecie GTA 5 czwarte Far Cry 4, piąte Nowe Call of Duty, szóste Bloodborne, siódmy Forza Horizon 2, co ona to robi w ogóle? Ósme Borderlands Handsome Collection, dziewiąte Halo Master Chief Collection, boże i dziesiąte Minecraft na Xboxie. E, słuchajcie, no Battlefield, Battlefield Hardline e, wiadomo, e, nie wyszedł jakiś miesiąc temu, no ale, no ale to będzie jednak tytuł, który cały czas teraz będzie się sprzedawał ze względu na to, że ludzie lubią prostą, prymitywną roz, rozgrywkę, tak jak mówiłem. E, FIFA i GTA też nie raczej nikogo nie dziwi, chociaż jest premiera na kompa teraz tej, tego GTA to być może tutaj powinno być trochę mocniej, mimo, bo to zawsze jakoś tak sprzedaż sprzedażowo jest, no ale trzecie miejsce chyba i tak wysoko. E, z ciekawszych rzeczy, no to szóste, Bloodborne, Bloodborne, które jest tylko na jednej konsoli, na ps Forza Horizon 2, może chyba tu jakiś dodatek wyszedł z Fast and Furious i być może nie, dlatego... Nie, dodatek wyszedł darmowy, ale on na pewno nakręcił trochę ludzi, bo tak, to było tak. takie darmowe demo, tylko oparte trochę na innym kontencie. Też dali tam kilka tras, kilka zadań i, i trochę można było czasu przy tym spędzić, tylko w Aha. oparciu trochę o toczkę jakąś niby fabularną i auta wykorzystane w grze, nie? Mhm. Być może właśnie dlatego aż na miejsce ma Forza, które jest właśnie tylko na Xbox One. No i, i Minecraft zamyka na listę. No słuchajcie, no lista się wiele nie zmienia. W tym tygodniu wyszedł Mortal Kombat, którego mam, którego ogrywam, który jest niezły. Myślę, że pojawi się w następnym tygodniu no na materiście. A Halo było na poprzedniej rozpisce? Nie, nie, nie. Też się pojawiło. W ogóle tego, te, tego Halo to już dawno, dawno, dawno nie było. No no może też tam wiem czemu się no. Może jakaś promocja. No, Albo, no. kto to wie. Eee, A dobra, ogólnie no? na PC to GTA 5 nie instaluje się z 7 płyt, nie? Instaluje się z 7, potem jeszcze pobiera patch 6,5 giga. Ha, no. Czyli tak jakby... Pobiera jeszcze jedną płytę. Słuchajcie, no eee. Machanka eee. Podobno, podobno była taka straszna z tymi siedmioma płytami, że, że niektórzy e, ściągali sobie grę, no bo kod można wykorzystać oczywiście, nie? który tam się znajduje w pudełku, powiedzmy, ściągać z tych siedmiu płyt, e, żeby to niby poszło szybciej. Mm, natomiast no, serwery były tak obciążone, że szybciej było ściągnąć grę z Torenta i po prostu tylko wpisać kody, i ją aktywować. Znaczy, e, dobra, ale nawet jak jest 7 płyt w tym GTA 5 e, To i tak w większości gier też jest dużo płyt Jestem ciekaw, ten Call of Duty mamy na piątym miejscu To u mnie na dysku na PS4 zajmuje 42 giga Jestem ciekaw, czy jeżeli to wyszło na płycie To też na ilu płytach, bo nie wydaje mi się, żeby na jednej czy dwóch DVD e, Wydaje mi się, że podobnie będzie z Battlefieldem hardlinem, Który też zajmuje dużo, a na najwięcej to chyba Zajmował Wolfenstein koło 50 giga więc też mi się wydaje, że jeżeli wychodził na tylu płytach, znaczy jeżeli w ogóle wychodził na kompa na płytach, to też pewnie na siedmiu albo 8. I ta, ta liczba przy GTA jest zrozumiała, dla, ale dla wszystkich produkcji jest tak samo. Tylko ludzie teraz wolą ciągnąć to z netu, tak? Łatwiej, wygodniej i nie mają Blu-rayów. Blu-ray nie jest standardem na PC. Na PeCecie nie jest, no. I chyba nigdy nie będzie, albo długo, długo jeszcze nie będzie. A ile by to ułatwiło, jakby był? no właśnie, ale, ale to jest też zastanawiające że nowe laptopy dalej nie mają blu-raya w sobie albo, albo w ogóle bardzo dużo producentów laptopów w ogóle odchodzi od nośnika i w ogóle tam nie ma żadnego napędu, a jak jest to dalej jest to DVD, a nie blu-ray i to jest zastanawiające e, no, dobra, to tyle chłopaki jeśli chodzi o sprzedaż, e, sprzedaż w jakiejś jak zwykle się nie zmieniła, zobaczymy czy mortal skoczy na pierwsze miejsce, raczej tak ale e, wróżę z fustów, a nie wiem jak będzie zobaczymy już za tydzień Idziemy z tematem głównym. Słuchajcie, no to w tym, w tym, w tym tygodniu na naszym tematem głównym będzie gra miesiąca, miesiąca, e, miesiąc marzec. Słuchajcie, może zanim powiemy sobie o grze miesiąca, to może powiemy o tych innych grach, które były, które wyszły w zeszłym miesiącu. I chciałbym, żeby, żebyśmy sobie wzięli, nie wiem, jeżeli graliście w te gry albo mieliście z to żebyście coś powiedzieli. Jacku, ty chyba w coś grałeś z naszej listy Krystian tylko powiedz czy my wybieramy gry miesiąca marca czy, czy kwietnia marca, marca, marca no kwietnia, kwiecień się jeszcze nie skończy czy... nie właśnie tak próbuję e... się dopasować tygodniami nie, nie, nie, nie, nie. E, marca e, Jacku czy coś greg z tej listy poza zwycięzcą trzecią pozycję czwartą pozycję dobra to, i... to, to, to zacznij i tak pomału omówmy te gry po kolei. Znaczy, tak jak ci się wydaje, w czym czujesz się najmocniej. O, tak powiem. Kolejny kotlet, czyli Devil May Cry Definitive Edition. Nie wiem, czemu to tu trafiło, ale no. Znaczy, bo miało premierę w marcu. Jacku. No dobra, no ale to remastery mogliśmy wykluczyć. No, nie. no... To inna... Było tak samo, jakbyśmy mieli, nie wiem, co roku dawać GTA 5 nagrodę za najlepszą grę roku, no bo wychodzi co roku na innej platformie. No nie wie tak, a w, wiesz w ogóle teraz jak mi powiedziałeś że remastery powinniśmy wykluczyć, jeszcze powinienem tutaj wpisać Dimo Souls'a dwójkę, tą zremasterowaną. Dark Souls. Dark Souls, sorry, tak, tak, tak Dark Souls, bo też też powinna być w sumie na tej liście. No dobra, Jacku, David May Cry, Definitive Edition, jeden do jednego skąpa praktycznie, ale wszędzie wysokie noty, wszędzie wysokie noty, ludzie twierdzą, że no 30 klatek to jedno, ale Devil dostał skrzydeł przy 60 klatkach. I e, trudno się z tym nie zgodzić. E, gra się w taką grę w takiego slashera zupełnie inaczej w 60 klatkach, a zupełnie inaczej w 30, ma tego, że to jest odgrzewany kotlet. Ja tam widzę różnicę tak naprawdę między 30 a 60, i mimo że ją widzę, to tak naprawdę nie robi mnie to, czy gra będzie chodziła w tylu czy w tylu, byle chodziła w stabilnych, tak? Mhm. Nowy wygląd tamtego był hejtowany. W ogóle cała nowa jego postać była hejtowana. Jako taki, no nie wiem, dorosły Justin Bieber. Coś mm -hmm. w tym jest z wyglądu. Mimo wszystko mnie się podobał koleś. I tyle. W takim sensie, jako bohater, tak. Mm -hmm. Jego przygoda no była inna niż poprzednie, tak jakby. Mieliśmy więcej broni, mieliśmy różne motywy, że na jednych potworów działały jedne bronie, na drugich drugie. To było fajne. Walka nie była już taka bar bardzo w stylu, nie wiem, niewiarygodna, ale jak on to robi? i było trochę bardziej przyziemnie, wiadomo, nie było takich mega kombosów wyczesanych, jak w poprzednich częściach. Oczywiście dało się, ale nie było tak łatwo. Mhm. No i ogólnie, no, bosowie, tacy sobie, nie, liczą, nie licząc może tam jednego, dwóch. Fabularnie, jak tylko zobaczyłem, że pojawia się Vergil, to już wiedziałem, że na końcu będzie bratobójcza A walka. Jak Jak co część? Jak to część? No to jest to samo, co będzie To samo będzie w Uncharted, no, Tak? Mhm. Prowadzi, prowadzili brata Drake'a już wiadomo, że będzie bratobójcza Walka gdzieś na końcu albo znaczy, w kołowie. Wszyscy się domyślamy, że taka będzie A czy będzie? No to Będzie na pewno, no, nie czarujmy się Też mi się wydaje, to że będzie Jest taka jazda na oklepanych motywach, jak było w The Last of Us no, Jak tylko usłyszałem, że Idą szukać lekarstwa, to już było wiadomo Że to lekarstwo to jest jakiś mit Że oni tam będą chcieli ją po prostu Pokroić i że nie ma lekarstwa a że tamten nie chciałem uratować. I hej, było dokładnie tak, jak powiedziałem. Mhm. E, dobra, więc słuchajcie, no David May Cry Definitive Edition wyszedł w marcu, ale, ale to na, na pewno nie będzie grą miesiąca. Grą miesiąca też nie będzie Ori and the Blind Forest. E, gdyby to był inny miesiąc, to bardzo możliwe, żeby był. Ale niestety jest to Indyk, bardzo dobry Indyk. Jeden z chyba z lepszych w ogóle Indyków, jakie ma Xbox One e, u siebie na... na... Xbox live całym swoim. No nie będzie, bo, bo po prostu jest, jest inna, lepsza gra. No słuchajcie, platformówka wychodzi na Xboxa, bardzo ładna i co najciekawsze bardzo ciężka. Powtarza się tam kilka razy te same etapy i to jest trochę jak z Raymanem. Zawsze Rayman mi się trochę to podobał, bo Raymana zawsze chciałem maksować do 100% i bardzo często powtarzałem dany etap, naprawdę bardzo często, ale jak już powtórzyłem ten piąty, szósty, siódmy raz i to wyszło, to po prostu Friday jest super. Po prostu 200% e zabawy i to mnie jarało. I tak samo jest w Ori and the Blind Forest, Z tym, że tutaj akurat e też są właśnie takie znaczki pochowane i trzeba je, je do nich po prostu dotrzeć, tro trochę pomyśleć, e trochę wylewelować swoją, swojego bohatera więc tu, tu mamy tą zabawę i jest to dosyć fajne, dobrze zrobione i no, powiem Wam, że gdybym miał to na PS4, na pewno bym to grał ale, ale no niestety jest na Xboxie nie miałem z tą grą aż tyle styczności, ile powinienem mieć a bardzo bym chciał, gdyby, gdyby wyszło to na PS4, łykałbym to od razu. Sony płacze, że nie ma u siebie po prostu. Tak, Sony płacze, że nie ma u siebie, no i, no i, no i szkoda. E, dobra, więc to tylko ch to chciałem powiedzieć, słuchajcie, e, Jacku, Hotline Miami 2, coś wiesz e, o dwójce? Może grać w jedynkę w ogóle, Jacku, masz na witę. Grałem więc... jedynkę, ponieważ była w plusie, tak to nie dotykałem tej gry, mhm, ja nie dotknąłbym inaczej tej gry. Taki rogu like po prostu, z rzutem z góry i tyle. Tylko że w naszych czasach. No. no tak, tylko że przede wszystkim super krwawy, e, taki muzyka, taka ostropsychodeliczna taka. E, no powiem ci, że odpalasz nawicie to, bierzesz sobie słuchaweczki i sobie tak chodzisz i, i powiem ci, że wczuwasz się w fajny klimat dosyć. E... Powiem tak, to jest idealna gra granawite, ale jeżeli miałbym ogrywać ją na dużej konsoli, to bym sobie chyba oczy wydłubał. No... To jest tak samo jak z Raymanami albo z Dragon's Crown. Te gry się nie nadają na duże konsole, powinno zostać na małych. No i słuchajcie, no w Hotline Miami yy, yy, dwójka. Dwójka różni się i, yy, od jedynki przede wszystkim tym, że yy, w dwójce postać może trzymać na przykład dwa karabiny, yy, dwa kar karabiny maszynowe i w jednym ręku rusza sobie gdzieś tam w swoją stronę, a w drugim rynku w drugą jakąś tam swoją stronę i to jest stosunkowo fajne, można robić fajną rzeźnię, ale najważniejsza zmiana, jaka pojawiła się w drugiej części to to, że jest tam edytor planszy map i słuchajcie każdy użytkownik tej gry może robić własną mapę właśnie do Hotline Miami i to jest świetne. Mamy w takim razie niewyobrażalnie duży zasób map no i gra na praktycznie nam się nigdy nie skończy, nie znudzi, można testować innych użytkowników mapy w internecie, to na, na pewno jest bardzo fajna zmiana, eee, no i jakieś tam urozmaicenie, dla mnie super, dla mnie super, dobrze to przemyśleli i teraz każdy może sobie coś takiego odpalić, eee, dobra, więc ja myślę, że i tak nikt z nas w to nie będzie grał, ale mimo wszystko jest, jest taka możliwość. E, dobra, słuchajcie, został nam jeszcze ostatni tytuł, zanim przejdziemy do gry miesiąca, o której będzie mówił Jacek. E, słuchajcie, City Skyline. Czy wiecie w ogóle co to jest? W skrócie można powiedzieć, że to jest po prostu Sim City, tylko zrobione dobrze. E, nawet bym powiedział Jacku, że bardzo dobrze. E, tak. E... City Skyline to jest Sim City, którego Maxis nigdy nie zrobi. O, tak samo jak, no tak samo jak za, a, Assassin i Shadow of Mordor. E, dokładnie tak Jacku e, tak, mamy, mamy SimCity e, SimCity w ogóle jak wychodziła ta ostatnia część było straszne problemy z internetem strasznie, strasznie chcieli to wszystko brać e, pod internet, e, żeby sim, żeby grać w ogóle w SimCity musiałeś być podłączony do internetu jeżeli nie miałeś internetu, nie grałeś w SimCity i przez to pojawiły się straszne problemy z działaniem tej gry, w ogóle wszystkie problemy techniczne wyszły Eee, twórcy City Skyline nie robią tego eee, nie, nie robią tego błędu po prostu wypuszczałem fajną grę o mieście eee, graficznie wygląda to bardzo dobrze te tekstury wszystkich tych miast eee, i w ogóle cała ta architektonika tego wszystkiego wygląda bardzo naturalnie tak, tak nawet bym powiedział, że w troszeczkę fotorealistycznie w niektórych momentach i aspektach słuchajcie, no, mamy zarządzanie miastem mamy zarządzanie miastem na dosyć dużym poziomie, takim no, jak to miasto musimy zająć się tak jak w SimCity Sim swoimi mieszkańcami, wiadomo tutaj szkoły, policja, uczelnie, drogi, domy, no to, tak jak w, ka w każdych tego typu grach ekonomicznych też. Słuchajcie, to jest dobra część SimCity. SimCity, ja pamiętam, wychodziły te części, ale one zawsze były takie nierówne i tak ten dobrą sprawę sam pomysł SimCity był świetny, ale wszystkie te gry, one nie były na jakimś dobrym poziomie, a żadna w jakiś tam, może SimCity 2000 jeszcze tak w miarę dobrze zapamiętałem, ale, ale one były, to nie było to a tutaj w konkurencji która tam trochę walczyła, bo jeszcze wypuszczała wcześniej takie właśnie gry nastawione na budowanie miast, to też wychodziło tak dosyć średnio ale tu w końcu uderzyła i zrobiła to dobrze więc słuchajcie drodzy słuchacze, jeżeli lubicie gry ekonomiczne ja bardzo lubię i gry no, w który budujesz miasta, w masz tą całą ekonomię i związane z tym różne rzeczy, budowle i tak dalej. W ogóle, jeżeli lubisz tego typu strategię, to jak najbardziej możemy to polecić. To jest naprawdę dobry tytuł. Oczywiście tylko na pecety i ja to polecam. Ja to polecam. Myślę, że każdy to może polecieć. A fani Sin, Sin City. w ogóle wtedy studio od SimCity no i, może, i może dobrze zrobili. Dobra, więc to tyle. Jacku, oddaję Ci głos gra miesiąca w marcu Bloodborne gra objawienie, w końcu jeden prawdziwy X na konsolę Playstation 4 dla którego warto kupić konsolę o czym już, już wspominałem wcześniej w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu, już nawet nie pamiętam w wielkim skrócie to co było w Dark Souls i Demon Souls wzięte, powiększone, dodane jeszcze więcej ciekawych patentów jest jeszcze lepsze System walki jest zmieniony z takiego typowo statycznego na bardziej aktywny, gdzie nie mamy już w ogóle tarczy, więc skończyło się chowanie za zbroją Havela i wielką tarczą. Tutaj trzeba atakować, trzeba robić puniki. Każdy nas, nasz zły ruch po prostu kosztuje nas życie. Gra jest przepięknie wykonana pod względem designu świata i zaplanowania świata, jak i postaci. Wszystko jest tu pięknie, ładnie połączone, idealnie. Tak jak powinno być w prawdziwym mieście, tak? do bossa możemy dojść na wiele sposobów. Często omijając jednych przeciwników, odpalając dzięki temu jakąś pułapkę i zabijając tych przeciwników, a no my po prostu tak nie musimy się już wtedy z nimi męczyć i jeżeli macie jakieś pytania walcie śmiało, odpowiem na każde. Dokładnie tak. Jacku, ja jeszcze jak zamkniemy w sumie temat główny. Słuchajcie, do no miesiąca marca Bloodborne ja po prostu widziałem widziałem tyle i się naglądałem twierdzę, że to naprawdę jest dobry tytuł i Super ekskluzyw. Ale Jacku ja mam do ciebie pytanie. Pamiętasz jak nagrywaliśmy kiedyś z osobą z Psychokastu? Pamiętasz? No tak, Michał Sobieszek. Tak, Ja doskonale pamiętam. Tak, pozdrawiamy Michała. Ja doskonale pamiętam jak zadaję mu kiedyś takie pytanie. Słuchaj, jak wyjdzie Bloodborne, czy jesteś w stanie kupić PS4? On mówi, że że, że, że nie kupi, że nie kupi, chociaż lubi to lubi serię Souls, nie kupi. Czy może orientujesz się, czy nie kupi PS4? Nie, nie kupił. Dalej gra tylko na pecetach. Oho. E, no, no to można powiedzieć, że stosunkowo du wiele stracił. Jacku? Znaczy wiesz, on teraz chwilowo odstawia już Dark Souls 2. Po tych tysiącach godzin stwierdził, że pora ruszyć do przodu, ale no niestety nie wyda 1700 na jedną konsolę, żeby kupić dla jednej gry, tak? Mhm. No tak, tak. tak. On już teraz bardziej rozważa kupienie Xboxa, ewentualnie PS3 i ogranie Demon Souls ewentualnie no Dark Souls i Dark Souls 2 ze znajomymi Mhm. Mm no tak e, dobra to, to tylko tak chciałem się spytać bo pamiętałem że zapierał się rękami i nogami że nigdy w życiu e, nie kupi zresztą ja pamiętam że on grał myszka klawiatura w ogóle sobie tego nie wyobrażam jak można grać coś takiego no ale ale można e, można można ja to doskonale rozumiem więc to tyle jeżeli chodzi o Bloodborne słuchajcie najlepsze gra w marcu to Bloodborne każdy wam to powie Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej do Jacka Kąciku, Japan Fest 100%. Co dzisiaj Jacku dla nas masz? Dzisiaj mam dla Was symulator ży życia, ponieważ będę mówił o Fantasy Life, czyli grze luźno bazowanej na takich tytułach jak na przykład Rune Factory, ewentualnie Harvest Moon. Całość opiera się o to, że mamy żyć po prostu w świecie fantazy. Tak jak sama nazwa wskazuje. Na samym początku tworzymy naszą postać, która jest, no nie czarujmy się leszczem, tak? pierwszy poziom, nie umie nic zero jakichś, nie wiem, super umiejętności zero broń, nic nie potrafi dosłownie i dostajemy list od króla, żeby przyjść do niego i wybrać swoje życie, ponieważ w królestwie w tym świecie, który tam który będziemy zwiedzać, wszystko opiera się na tym, że każdy musi mieć jakieś życie, czyli jakąś profesję i musi wykonywać ten swój zawód oczywiście samo wybranie pierwszej profesji których tam mamy kilka do wyboru mamy profesje bojowe, tak jak na przykład paladyn, najemnik łucznik i tak dalej, i tak dalej. Oraz takie profesje poboczne, które nie są typowo nastawione na walkę, ale bardziej na craft, jak na przykład gotowa, jak kucharz, jak, nie wiem, stolarz i tak dalej. To mniejsza z tym tego jest tam chyba z 16 łącznie do wyboru, każdy odkryje sobie sam, ponieważ to jest pikuś to jest tak naprawdę 15 minut obcowania z grą i już wiesz jakie masz tam klasy do wyboru, wybierasz sobie jedną i łoisz. I tak jak już mówiłem, każdy musi wybrać życie, i po wybraniu tego życia, czyli jak na przykład wybrałbyś Paladyna, masz linię questów dostępną tylko dla Paladyna i questów głównych. I wykonujesz sobie te questy, wszystko ładnie, pięknie, pchasz fabułę dalej, odkrywasz nowe rejony, ponieważ na przykład niektóre rejony mogą być zablokowane od samego początku, żebyś już nie wyruszył nie wiadomo gdzie w świat i giną, nie ginął po prostu na, każde, na każdym rogu. Tak. W skrócie mówiąc to jest Skyrim na konsole 3DS. To, co tam można robić, to jest po prostu cud, miód i orzeszki. Mamy taki wachlarz możliwości. I tak jak już mówiłem, mamy te klasy. I oczywiście to, że wybierzemy pierwszą klasę, naszą jako, nie wiem, paladyn, nie oznacza, że musimy się do niej ograniczać. Dowolnie możemy jedną postacią odkrywać wszystkie klasy. Oczywiście jako klasę główną, czyli tą taką najpotężniejszą, którą najszybciej levelujemy i której questy wykonujemy, możemy wybrać tylko jedną. Ale na przykład moja postać ma wszystkie klasy odblokowane, dzięki czemu mogę gotować, mogę robić sobie meble, mogę, nie wiem, zbierać różne... Ale misji nie można odblokować, musisz jeszcze raz grać inną klasą, żeby te questy konkretne dla, dla tej klasy mieć. To zależy, ponieważ tam są takie questy-questy i questy typu gathering. No i te questy fabularne, czyli jak masz quest fabularny, to nieważne jaką klasę wybierzesz, jaką w ogóle specjalizację i tak dalej, te questy będziesz miał zawsze. Questy klasowe to są takie specjalne questy, jak na przykład odwiedź jakiegoś starego, nie wiem, paladyna w górach i pomóż mu z czymś tam, stwórz jakieś rzeczy i tak dalej, no nie? Plus te właśnie questy gatheringowe, które mówiłem, czyli takie typowo zbieranie jakiejś śmieci, za które dostajemy gwiazdki i tak naprawdę do questów gatheringowych nie potrzebujesz mieć tej klasy jako głównej. Czyli jako paladyn po odblokowaniu, nie wiem, klasy drwal dostajesz siekierę i tam właśnie do tej klasy drwal masz takie questy gateringowe, typu zetnij tyle tego drzewa, zetnij tyle tamtego drzewa, zrób tyle desek, zrób tyle tego, zrób tyle tamtego, no nie? I Paladin też ma takie questy gateringowe, tylko u niego opierają się przeważnie na walce albo używaniu skilli. I masz na przykład quest zabij ileś tam czerwonych wilków i wtedy zgłoś to do kolesia w gildii, który jest właśnie twoim tam niby szefem, który cię uczy i wtedy dostaniesz po prostu nagrodę od niego a to kasę, a to przedmioty, a to specjalne gwiazdki i za te specjalne gwiazdki odblokowujesz dodatkowe takie plusy w życiu jak na przykład większy dom możliwość posiadania zwierzaka możliwość jazdy konnej dodatkowe sloty w plecaku możliwości jest tak naprawdę bardzo dużo tak jak mówiłem na przykład lubię często wyjść sobie paladynem, posiekać trochę potworów ale bez zmiany klasy po powrocie do domu mogę sobie zacząć gotować na moje kolejne przygody co jest bardzo fajne w tej grze Mamy też możliwość kupienia własnego domu. Na początku startujemy w moim mieszkanku na poddaszu, gdzie mam praktycznie tylko jedno łóżko, jedno krzesło, jedno okno, jedną szafę i to jest wszystko. tak? Możemy niby tam dowolnie to sobie ustawiać, jak w serii Sims, no ale po co, ponieważ to jest małe, tam praktycznie na początku kasy nie mamy, więc prawie nic nie zrobimy z tym. Później, jak już uzbieramy trochę kasy, możemy kupować kolejne domostwa, i to nie jest tak, że mam jakieś z góry narzucone, że z tego domku na poddaszu idziesz do tego domostwa, potem z tego domostwa drugiego na jakieś tam trzecie, czwarte i tak dalej. Tylko z góry, jak już mamy kasę, możemy wybrać jedno z dostępnych. One są rozrzucone po całym mieście. I tak na przykład jedno domostwo będzie bliżej tam strefy handlowej, drugie bliżej gildii, trzecie bliżej tam posesji jakiegoś innego bohatera i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, questy fabularne są, no, takie proste przeważnie. Idź, zabij, idź, sprawdź, idź, przynieść. Tak jak w każdym rpg Co warto dodać? Jest to Gra Studia Level 5, czyli styl graficzny mamy tutaj mniej więcej na poziomie Nino Kuni, Nina Zuma Eleven, Yokai Watch i tak dalej, tak dalej. To jest ich bardzo łatwy do rozpoznania styl, który jest bardzo miły dla oka, a samo udźwiękowienie jest też bardzo miłe dla ucha, ponieważ pasuje idealnie do tego, co robimy. Mamy wszystko, od takich lekkich plumkań po jakieś ostre gitarowe riffy. Nasza postać przy levelowaniu, poza tym, że rośnie jej życie, odblokowuje też nowe skille. I to jest bardzo fajny motyw, który mamy w tej grze odnośnie walki i rozwijania umiejętności, który był już na przykład w Skyrimie, w Morrowindzie, nawet w Tibi, która chodziła na każdym kalkulatorze. Czyli im więcej używamy walki mieczem, tym więcej po prostu nam rośnie skill od walki mieczem. Możemy używać dzięki temu lepsze bronie. I na przykład bronie dwuręczne możemy trzymać w jednym ręku, odblokowują nam się skillę mocniej wa walimy z tego miecza. I tak każda broń ma swój odpowiedni pasek, który ładujemy za pomocą tego, że po prostu je używamy. Ale oczywiście używanie broni to nie wszystko. Mamy też możliwość rozwijania naszej kondycji, umiejętności blokowania tarczą, dzięki czemu na przykład mniej staminy nam zjada przy blokowaniu tarcą. tarczą. I to jest bardzo fajny motyw, pozwala rozwijać swoją postać po prostu w różny sposób. tak Nie ograniczamy się paladynem tylko do walki mieczem, możemy spokojnie brać łuk, możemy spokojnie brać inne rzeczy. Oje, nam właśnie poziom umiejętności pozwala na używanie tego. Oczywiście nie wszystkie klasy mogą nosić wszystkie przedmioty. Tak jak paladyn może nosić ciężkie zbroje, ciężkie hełmy, miecze dwuręczne i po prostu wbija się w przeciwników jak w masło. Tak już na przykład alchemik, którego możemy używać nie może tego zrobić. On musi używać bardziej lżejszych, skórzanych zbroi, butów itd., dalej. Ale przy tym jest szybszy. I co jest bardzo fajne również w tej grze, to jest system walki. Jeżeli ktoś lubi system walki z Soulsów, z Monster Huntera, z Freedom Wars, z Soul Sacrifice, gdzie mamy osobny pasek staminy i osobny pasek życia, to tutaj będzie czuł się jak w domu, ponieważ wiadomo, każda postać ma swoje życie, niż jest pasek staminy i każda akcja jaką wykonujemy zmniejsza nam ten pasek jeżeli blokujemy i trzymamy tarczę to automatycznie zaczyna nam spadać stamina o jeden punkt co jakiś czas gdzie jeżeli otrzymamy podczas blokowania jakieś obrażenia to ten pasek staminy po prostu skoczy na minus szybciej tak samo każdy atak, bieganie które też jest bardzo fajne, można biegać dookoła i tak sobie nabijać na przykład poziom biegania dzięki, dzięki czemu będziemy biegać szybciej Dzięki czemu nasze bieganie po prostu mniej staminy będzie zjadało. To tak, jak, I... y, y, tak jak w, w Skyrimie albo w Oblivionie, z tego co pamiętam, jak się skakało, to miałeś skill skakania coraz bardziej e, dopakowany. I ja tak, pamiętam, dokładnie. że całą to... drogę skakałem, no nie? Dokładnie o to tutaj chodzi. Im więcej korzystamy z jakiejś umiejętności, tym po prostu jesteśmy w niej lepsi, tak? To nie jest takie puste jak w Wowie, że mamy pasek. Na przykład od atakowania mieczem, który nam rośnie, rośnie, rośnie i to jedyne co nam daje to możliwość trafienia w przeciwnika. Tutaj naprawdę im więcej używamy tego danego oręża, tym jesteśmy lepsi w używaniu jego, tym lepsze bronie możemy odblokować i tak dalej, i tak dalej. Po każdym poziomie oczywiście mamy też punkty do rozlokowania, nasze statystyki i one nie są takie typowo jak w grach RPG, gdzie na przykład rozwijając siłę, zwiększasz tylko obrażenia, rozwijając witalność, zwiększasz życie. Tutaj masz też staty, które odpowiadają pod dane profesje. I tak na przykład jedna statystyka ułatwia ci tworzenie mebli, druga statystyka ułatwia ci łowienie ryb. Tutaj jest tyle możliwości do zabawy, że tak naprawdę po rozpoczęciu gry i odblokowaniu pierwszej porcji świata Potrafiłem 10 godzin po prostu biegać po tym świecie, odkrywać jego zakamarki, wykonywać jakieś tam poboczne questy, te właśnie zadania cateringowe, te wszystkie zadania poboczne, dzięki czemu odblokowałem nowe trejty. mogę jeździć konno, mogę mieć psa, mogę mieć po prostu więcej rzeczy. W tym w plecaku spotykałem minibosów, bosów. Plus bardzo fajny jest motyw z tym, że możemy po prostu polować na różne stworzenia. Po całej mapie są rozsiane losowo, czas, no czasami losowo, czasami nie, to już zależy. Trochę silniejsze potwory niż standardowe mopki, które przemierzają ten świat. Jeżeli je ubijemy, one zamieniają się w taką skrzynkę, drewnianą, metalową lub złotą, z tego co pamiętam, która wygląda jak więzienie. Wiadomo, taka wiadomo, skrzynia z, z kratami, jak w bajkach się często pokazuje. I jeżeli zniszczymy tą skrzynię, otrzymamy jeszcze dodatkowego ekspa oraz jakieś na przykład punkty, które odnawiają nam życie oraz pieniądze, ale jeżeli na przykład weźmiemy tą skrzynię i zaciągniemy ją do Bounty Huntera i oddamy mu ją, to dostaniemy nie dość, że kasę, nie dość, że expa, to jeszcze nagrodę za upolowanie tego potwora. Maksymalnie tak możemy chyba trzy skrzynie ciągnąć za sobą i musimy uważać, ponieważ jeżeli będziemy biegli i spotkamy jakieś potwory na naszej drodze, to one z automatu będą atakowały nas i skrzynię. Przez co możemy stracić te całe nagrody, o które tak się staraliśmy. Jakieś pytania? Ja mam, Jacku, wiesz co, tak sobie dałem Ci jakieś kontrargumenty, żebyś mógł się z tym yy, yy, yy, zderzyć, bo przejrzałem sobie właśnie ten tytuł, yy, no jednak tutaj mam w minusach, że, że bardzo dużo klas powtarza tą samą rutynę i te same rzeczy, cały czas trzeba powtarzać to samo, no i to po pewnym czasie może się znudzić. Tak to jest typowy właśnie gathering, jak w RPGach. Aha. Często, tak jak na, podstawie, na przykładzie Paladyna mogę powiedzieć, że na początku zabijamy słabsze potwory w tych gathering questach, w fight questach, mhm. później po prostu są silniejsze. tak? I to jest jedna różnica w tych takich questach właśnie pobocznych tego najniższego sortu, gdzie robimy za te gwiazdki, żeby wykupywać lepsze trejty i ulepszać naszą postać. Questy fabularne i poboczne takie już typowo dla gildii, są już inne, są już ciekawsze. Mhm. No tak. To jest takie bardziej do zrobienia, jak już Przemierzasz, idziesz z jednego miasta Swojego głównego do miasta opanowanego Przez zombie, żebyś miał co robić po drodze tak Żebyś tylko nie tłukł się przez te lasy Pustkowia i tak dalej Bez celu, bez nawet zabijania potworów Ponieważ już nic ci nie dają Tylko no, żebyś coś tam robił dodatkowego Aha, aha e, No dobra, nie, tu, tu jest jeszcze Doczytałem się, że y, Że ta fabuła Główna nie stoi na jakimś wysokim Poziomie nie, to jest tak bardziej skierowane dla i młodszego, i starszego gracza, więc to musiało być tak w miarę prosto, żeby dzieci, które mogą się z tym tytułem zetknąć, żeby to zrozumiały, żeby nie miały problemów. Wszystko jest miłe, przyjemne, nie drażni. No jak w prawie każdej grze studia Level 5, tak? Mamy Nino kudni, gdzie jest ta cała głębia, gdzie jest poszukiwanie sposobu na ożywienie swojej matki i tak dalej. Ale jak dasz to dziecku, to to dziecko też będzie po prostu się świetnie bawiło przy tym tytule, ale ono tej głębi nie zobaczy. I ta gra Fantasy Life też ma taką głębię, którą na przykład małe dzieci nie zobaczą. Ludzie, którzy nie chcą zobaczyć tej głębi, jej nie zobaczą, ale ona tam siedzi a jak, jak ktoś już się dojrzy, no to wtedy będzie jeszcze bardziej oczarowany. Jakieś pytania macie jeszcze odnośnie gry? Więc to no, trochę bym taki podniósł argument, no, że, że w zasadzie to... Nie było takich tytułów innych, no bo wiesz, no, nie, nie, złapałem, nie złapałem tutaj żadnego, wiesz, elementu, który by tą grę wiesz jakoś wyróżniał. Owszem, tutaj mamy porównanie do Skyrima, tutaj do czegoś, taki system walki, taki coś, i to jest taki, wiesz, misz, masz, mam wrażenie, że po prostu jest chyba sporo takich tytułów, tak? Znaczy, tak, jest z otwartym światem, to najbliżej temu, właśnie, do Skyrima. Mówisz? Do Skyrim a po... o Takie Skyrim, Final Fantasy 12 i Wiesz, nie, nie, nie, znam, nie znam jakby z, z, jakie... Boże... Hmm... Nie, nie jestem świadomy jaki zasięg tam mają gry na Nintendo DS-a, tak? No bo to jest DS-a przecież gra, więc więc nie wiem czy coś takiego... Tak, z 3 ds Więc nie wiem jakie te gry wychodziły wcześniej, po prostu w porównaniu gdzieś tam do dużych konsol to jest no tytuł, który moim zdaniem, no, miałby prawo gdzieś tam zginąć, tak, bo, bo, bo, bo, bo tam jeżeli jest wyszedłby na prowadzi. dużej konsoli, to praktycznie umarłby śmiercią tragiczną. Tyle powiem. A jak wygląda kwestia ja tutaj nie wiem, się yy, aspektu no, przenośności? No, mamy go na konsolce przenośnej. tak? I, I tutaj w każdym momencie sobie normalnie otwierasz, wracasz do tej gry yy, jakieś tam punkty zapisu. Nie wiem jak to jak to od tej strony działa. Są staroszkolne save pointy, czyli takie kryształki, do których podchodzimy, zapisujemy grę i możemy wyłączyć. Oczywiście jest też yy, sleep mhm. mode, czyli po prostu usypiamy całą konsolę z grą, wtedy postęp jest zatrzymany, możemy otworzyć tą konsolę i grać od tego momentu oczywiście bez save'u. Więc jeżeli rozładuje nam się bateria w trakcie, to może być po prostu tak, że stracimy mhm, ten zapis. Mhm. Hm. No do... to ja nie mam więcej pytań. No. To, to tak... Jest to jedna z takich większych gier właśnie na 3DS-a, jeżeli chodzi o skalę, tak? Zazwyczaj gry na 3DS-a są ogromne, są na wiele godzin, mają masę fajnych mechanik, masę możliwości, ale tej grze właśnie najbliżej do Skyrim'a, czyli czegoś, czego, czego jeszcze nie było tak jakby na 3 d No chyba, że liczymy poprzednie odsłony chociażby run Factory, któremu też jest blisko do tego tytułu, ale jednak tutaj świat jest większy, tutaj możliwości jest więcej. tak? Jest tak wiadomo Animal Crossing z tego co pamiętam, ale tam to już jednak nie to samo. Tam mamy tą swoją tylko wioskę i tylko na tym aspekcie operujemy. Oczywiście będziesz to Xenoblade Chronicles 3D, które prawdopodobnie pod względem wielkości świata i możliwości jeszcze przebije ten tytuł. Oczywiście też nie liczyłem Monster Hunterów, ponieważ są osobne tytuły i tam świat nie składa się z całego jednego, tylko z określonych plansz. Oczywiście to jest jedna wielka mapa, ale jest podzielona na sektory, więc no, do końca otwartym światem tego nie można nazwać. No tak. Ja... No no, Jacku, re... jeszcze coś? Jakieś pytania jeszcze? No i ja myślę, że nie, no tytuł wydaje się bardzo fajny. Oczywiście w niego nie zagram, bo nie mam DS-a. Ale jeżeli ty twierdzisz, że jest dobry, a z, wiem, że grasz w dużo tego typu gier, to na, na pewno jest dobry. Jeżeli ktoś szuka tytułu na długie godziny, gdzie po prostu chce na spokojnie grać, na spokojnie przemierzać świat, odkrywać świat, dla kogo eksploracja jest ważniejsza niż na przykład fabuła i koszenie przeciwników, to ten tytuł jest idealny. Mhm. No tak. Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o Jacka w końcu Japan Fest 100%. Ja dzisiaj poleca Fantasy Life. Przejdziemy teraz do mojej gierki. Słuchajcie, w końcu, w końcu kupiłem na premierę, ale do, dopiero, dopiero, tak na dobrą sprawę teraz ogrywam. Słuchajcie, Call of Duty Advanced Warfare. Już, już prawie przeszedłem. Powiem wam, że dawno nie grałem w tak dobre Call of Duty. Na, naprawdę, powiem wam, naprawdę to jest zupełnie inna jakość, e, jeśli chodzi o Call of Duty. E, pod względem fabularnym, czy gameplayowym? E, pod względem, znaczy fabularnym, fabularnym, tak, pod względem fabularnym, gameplayowym, po, pod każdym względem. M może Cię Tu się zgodzę akurat, e, e, no. no. nie jestem wielkim fanem Call of Duty, że nie wychodzę z założenia, że Call of Duty umarło już praktycznie po tym, Modern Warfare? Mhm, tak, tak tak, tak, tak, tak, tak, Modern Warfare. Mhm. Nie no, tak. dwójka była najlepsza. Dwójka była najlepsza, to wszyscy wiedzą. według mhm. mnie to ta seria umarła właśnie po tym pierwszym nowości. To pierwsze jeszcze spoko, bo to była nowość, to można się tym zachłysnąć, było fajne, ale już każde kolejne było coraz gorsze. A słyszeliście, że, że w ogóle jest noty. petycja, żeby dwójkę zremasterowali? Mhm. Ale chodzi ci o Modern Warfare. Tak, o Modern Warfare. O Duty, Modern Warfare tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To ja proszę o petycję, żeby zremasterowali pierwsze trzy części. Ja, ja proszę, żeby mnie Metal Gear zremasterowali pierwszego, wiesz, jak zwykle. A był remaster Metal Gear. Metal Gear Solid, tak? Czy Metal, Metal Geara, Gear Solid, i Metal Gear Solid, no ogólnie całą serię, ja bym sobie zremasterował. No czy wiesz, odnośnie Metal Gear Solid też się biedy, ponieważ było Twin Snakes na Gamecube'a więc jakby postarali się trochę. Tak samo jak Capcom to zrobił z Rezydentem, to wyszła by im gra cudmiut i orzeszki. Mieszczę z tym, wracając do Call of Duty. Nie jestem fanem. Hejtuję praktycznie. To jest co roku to samo, równie dobrze. Mogliby dać to jako DLC za 39 zł zamiast pełnoprawnej gry. I by prawdopodobnie wyszło to lepiej. I tak jak lekko obcowałem z tym tytułem, tak jest bardzo fajne. Fabularnie, to nie jest już jakieś typowo durne, typu, nie wiem, spadanie z kosmosu albo coś w tym stylu gdzie granice absurdu były już przekraczane w poprzednich Call of Duty, gdzie na przykład nie wiem, był moment, gdzie wielka łódź podwodna tonęła obok nas i nagle fuck logic, fuck w ogóle wszystkie prawa jakie istnieją na świecie nie było siły, która ciągnęła nas pod wodę z powodu tego, że ta łódź tonęła, po prostu sobie płynęliśmy jakby nigdy nic jakby tamtej łodzi nie było a to był nie wiem hologram albo coś, mniejsza z tym no, tak tutaj, wiadomo, fabuła. Jadku, bo ona jest szczelna lepsza. była, jak tonęła. A, no dobra, no chyba, że tak. No dobra, ale choć to jest tak. Fabuła z tego, co widziałem. Poza tym, press X, tu, no. Pominimy to. Zapowiadała się ciekawie, była ciekawa. Nie była jakaś, nie wiem, super odkrywcza. Jeżeli miałbym oceniać całą fabułę, jako fabułę w grze, w grach, na tle w ogóle wszystkich gierek, jakie wyszły, to to jest 3 na 10. Ale jeżeli, Mam ocenić fabułę na tle wszystkich Call of Duty po tym pierwszym nowożytnym, czyli po Modern Warfare, to jest 8 na 10. Ponieważ poprzednie były tak głupie, tak wyssane z palca, tak już absurdalne w pewnych momentach, że to aż bolało i już ludzie nawet nie zwracali na nie uwagi. Tak tutaj jest dobrze. Z tego co pamiętam, to jest wielka warka korporacji, która potem staje się chyba zła. Albo chyba nie, już nawet nie pamiętam. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak, tak. tak. A tak, tutaj jest... nie ma przypadkiem zmiany w ujęciu, że wcześniej były mm, wcześniej były te przeskoki z jednej postaci na drugą, że, że yy, były, były. Mamy, mamy jakby akcję, poznawa... poznajemy ją z różnych stron świata, bo tam równolegle się konflikt dzieje, a tutaj chyba mamy cały czas od jednej osoby, nie? Tak, tak, tak. Cały czas gramy yy, jedną osobą. Tak. Yy, dobra, nie nie, nie jak... robi to trochę wolniejszej fabuły? Eee, niekoniecznie, niekoniecznie bo ta fabuła jest w ten sposób przedstawiona, że wcale tak nie jest eee, Dobra. Przecież w ogóle Sledgehammer eee. Games postawiło na bardzo fajny patent i już przestali lecieć na ilość że więcej wybuchów, byle do przodu, byle szybciej byle więcej strzelania tylko dali i motywy takie gdzie mamy szybką makcję, ale dali też takie motywy skradankowe takie spokojniejsze mhm. i to im bardzo fajnie wyszło w kontraście no, masz poprzedni Call of Duty najlepsza się misja tych... to Czarnobyl oczywiście z jedynki, Oczy... tak, oczywiście. Te, też się zgadzam. <grym> no. e, dobra, słuchajcie, to ja trochę Wam powiem o tym. E, tak, Jacku, wszystko co mówisz, to ma prawdę. W sumie z tą fabułą to w sumie też tak trochę, aczkolwiek Kevin Spacey naprawdę dużo daje. E, to jest dobry aktor, wiemy, że to jest dobry aktor i tutaj... W ogóle, to w ogóle o grafice to też zaraz powiem, ale, ale on dużo daje i ta fabuła faktycznie nie jest jakaś mega infantylna. Dobra, słuchajcie, mamy około 17 misji, misje są bardzo intensywne, mamy tą lekką przyszłość, to jest jakiś rok 2030, coś, 40, coś, to jest niedaleka przyszłość. I ze względu na tą przyszłość pojawiły się nowe rzeczy, nanokombinezony, E, mamy tam początek praktycznie e, pierwsze misje e, uważajcie, bo tu będą spoilery, nasz główny bohater. E, w ogólnie tra, traci rękę, traci rękę i oni ją jakoś tam w jakiś sposób odbudowywują i dają mu to, i, i dają mu te nowe technologie, może robią z niego trochę takiego Robocopa. robocopa. Tak, ale a, aczkolwiek wszy, wszyscy wszyscy też. E, w ten sposób są ubrani też mają te nanokominezony. Co, co się okazuje? Mamy dwa razy wyższy skok, możemy dwa razy szybciej biegać, dwa razy szybciej reloadować, robić wszystko dwa razy szybciej, co ma jakieś tam przyłożenie w grze. Poza tym ze względu na tą nową technologię, mamy dwa rodzaje granatów. Pierwszy granat daje nam możliwość, no, tak jak od fragu, frag grenade, rzucamy, wybucha, ale jest też... Opcja inteligentnego granatu nazywa się Smart Grenade rzucacie i on sam leci do przeciwników i wybucha to są nowe rzeczy pojawia się też drugi granat drugi granat rzucasz on rozpoznaje wszystko w swoim otoczeniu i widzicie na podczerwień wszystkich przeciwników których macie za ścianą ma jeszcze dodatkowe możliwości że niszczy wiązką elektryczną różne roboty bo tam walczy się czasami z bardzo takimi ludźmi którzy wchodzą do dużych mechów więc to jest ogólnie spoko, więc wiadomo wchodzi nowa technologia do, do Call of Duty, słuchajcie to wcale nie to wcale nie był zły pomysł wiemy, tęsknimy trochę za tą drugą wojną, ja też bym w tą drugą wojnę pograł czy w pierwszą wojnę, czy w jakąkolwiek wojnę te la, lata 30, 20, 40. To, to byłoby na pewno fajne ale to, że seria Call of Duty poszła teraz w przyszłość i wszystko na to wskazuje że Black Ops 3 też będzie w przyszłości się działo to wcale nie nie jest zły pomysł. Tu akurat, e, słuchajcie, e, ja twierdzę, że to jest jedno z lepszych Call of Duty ostatnich lat, jakie ja grałem. Na pewno na PS4 oczywiście, bo ja mam tylko Ghosta, ale ale naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiłem. E, słuchajcie, tam jest cały czas rollercaster. Tam się cały czas coś dzieje i, i najlepsze dla mnie jest to, że tam są pomysły. Tam jest cały czas, pom Tam są cały czas pomysły. Jak robicie sobie misję i tutaj idzie wam używać nowej technologii którą oni po prostu być może w niedalekiej przyszłości będziemy używać takiej technologii kto to wie ale jest to naprawdę sensownie pokazane mamy różne drony oczywiście Dron, dronami sterujemy, wiadomo, strzelamy z tych dronów możemy robić z nimi wszystko fajne i ja, ja wierzę, że w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe jak już nie jest są różne fajne technologie na zasadzie, że na ścianie koleżka przypina wielki ekran, za którym widzimy wszystko, co jest za ścianą, a na pewno wszystko słyszymy, co jest za ścianą. To wydaje się stosunkowo fajne, i ja myślę, że może gdzieś to istnieje. Czy na przykład ma zwiniętą, to, to by było bardzo ciekawe. Słuchajcie, ma zwiniętą tak jakby w namiocie, trzymałbyś sobie osłonę, rozwija się przed sobą, i możesz się za nią chować. I ona jest wytrzymała na wszystkie kule. Ja myślę, że coś takiego jest do zrobienia. Słuchajcie, tam ta macie taką technologię, która naprawdę która jest sensownie zrobiona. Wszystkie emisje to jest roller caster. Słuchajcie, macie strzeliny po autostradach, biegacie po autobusach na pełnej prędkości ich i strzelacie do ludzi. A oczywiście latacie różnymi czołgami, samolotami, skuterami wodnymi. Jesteście w różnych częściach świata. Macie misję znaleźć Walliego, z 50 osób musicie znaleźć jednego przestępcę No po prostu, słuchajcie, strzelacie z różnych dziwnych, fajnych broni, przez ściany. No po prostu wszystko, wszystko, wszystko, co można sobie wymyślać. Rewelacja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o multiplayer, to rozgrywka w multiplayerze też się sporo zmieniła. Wiadomo, mamy ten doda podwójny skok, więc gra jest trochę szybsza. Call of Duty zawsze było szybkie a teraz jest jeszcze szybsze i trzeba do tego przywyknąć ale, ale, ale to można zaakceptować, to się gra trochę inaczej niż poprzednie Call of Duty powiem Wam szczerze, że mam sporo znajomych, którzy, którzy zawsze w koda grali i ciężko jest im się przedstawić do tego Advanced Warfare sporo osób dalej gra w Ghosta, bo, bo po prostu im nie idzie w nowej części im nie idzie, trzeba trochę, tro, trochę inaczej podejść do tej rozgrywki Eee, Raz mówiąc, słuchacie, chłopaki, mamy najnowszego Call of Duty, który ryje Beret, naprawdę ryje Beret. Jeżeli chodzi o kampanię, ja zawsze ogrywałem tę kampanie, bo, bo lubiłem czas spędzać w ten sposób. Eee, ta część robi to najlepiej od lat. I powiem wam jeszcze o grafice, bo o tym miałem powiedzieć. Słuchajcie, w przerwach między misjami macie wyreżyserowane w CGI-u e, e, urywki. Po prostu coś tam się dzieje przed misją Tam jest Spacey rozmawia ze swoim za załogą i tak Słuchajcie, to jest tak zrobione świetnie, że autentycznie, jakbyście siedzieli 3 metry od telewizora, byście powiedzieli, że oglądacie film na 100%. Tam już są takie ujęcia realistyczne. Że to jest po prostu rewelacja. Oczywiście one nie są na silniku gry, tylko to jest wszystko, no ma się zrealizowane wcześniej, ale jak to wygląda rewelacyjnie? Sama grafika w Advanced Warfare jest. E o dwa poziomy wyższa, lepsza niż w Battlefieldzie. Zawsze pamiętam, że właśnie jak wyszedł e, Battlefield na tym e, Frost, e, no, na tym swoim silniku Frostbite, Frostbite Frostbite właśnie dwójce czy trójce, już nie pamiętam, ale wtedy właśnie wychodzi Battlefield 3, to wtedy wszyscy się reali, boże Call of Duty co rok wygląda tak samo, jeszcze te porównania takie śmieszne, że, że Call of Duty stare, obok te same zdjęcie i tak wygląda stare, tak wygląda nowe, bo nic się nie zmieniło. A teraz Call of Duty wygląda naprawdę, wygląda, wygląda przepięknie, a Battlefield ma teraz problemy w ogóle z działaniem, to raz, i z grafiką to już dwa. Eee, słuchajcie, Call of Duty oczywiście stały 60 klatek, tam nic nie zwalnia, tam jest Full HD, po prostu chłopaki zrobili kawał dobrej roboty i Call of Duty zawsze miał jakoś tam jakość, a, e, e, jakość, tak, a Advanced Warfare po prostu wybiło się trochę wyżej, i jeżeli zrobiliście sobie dłuższą przerwę od kola, od Koda, to wracajcie, bo na, na tą część, w tą część warto kupić. Warto kupić i poświęcić pieniądze. E, dobra, chłopaki, nie wiem, czy chcecie jakiś ten coś jeszcze okolu, czy jedziemy dalej? To dali jakieś nowe tryby do multi? E, wiesz co, masz ten survival cały, ale można powiedzieć, że cały czas wałkują to samo. Znaczy to jest. Ja... Czyli ten taki tryb hordy. Można tak, powiedzieć. tak, tak, tak, tak, survivalu, tak, tak, tryb hordy, e, nic się tutaj nie zmieniło. Ja w ogóle bardzo tęsknię za tymi specopsami z Modern Warfare'ów, bo było świetne, jak się robiło w dwójkę z kumplem na headsetach, po cichu zabijaniu, czy jakieś wspólne misje, to było świetne. Szkoda, że tego nie ma, e, no zobaczymy, może następne części będą to miały w sobie. E, no, no i, no i tyle, Call of Duty, Advanced Warfare, Mistrz. Eee, słuchajcie, no dobra, możemy jechać dalej eee, Zobaczę jeszcze ile nam zostało Dobra Jacku, eee, możesz tak na krótko O pierwszych wrażeniach swoich W skrócie jestem Młodym posiadaczem konsoli PlayStation 4 Kupiłem na premierę Bloodborne Mniej więcej to miał być Taki bundle, że PS4 Plus Bloodborne, ale niestety nie było Więc wziąłem z Hardline'em, którego opchnąłem Grałem w Bloodborne, gra kozacka Jak już mówiłem wcześniej Z pół godziny temu i dwa odcinki temu Mniejsza z tym już po tej grze zacząłem ogrywać inne, niby wielkie, niby mega fajne, super tytuły, które miały kosić. I pierwszym takim tytułem był Infamous, który jest totalnie średni i nijaki w porównaniu do Bloodborne. Już nawet nie chodzi o to, ja rozumiem, że są rozgrywki inne, że to chodzi o coś innego i tak dalej, ale w Bloodborne miałem wszystko, tak? miałem piękny świat, miałem ten świat logicznie wszystko ładnie, walka, wszystko. A w Infamousie niestety tego nie dostałem. Fabuła była miałka, postacie były słabe, graficznie no powiedzmy, że było w miarę ciekawie, ale pod względem rozrywki to jest dokładnie praktycznie kalka tego co było poprzednio, gdzie Infamous 1, Infamous 2 były według mnie bardzo fajne, tak Infamous 3 to jest po prostu powielenie tego co już było, dla fanów to jest prawdopodobnie must have i goty, ale dla kogoś kto nie jest fanem, ale gra w poprzednie serie. To będzie po prostu mech na 10. Ale potem oczywiście... E, no, no. Graficznie, Jacku, fajnie wygląda, co? Mi, mi, fajnie, mi, mi, mi... ale szału już nie robi. No, może wiesz, gdybyś gdybyś brał w dniu premiery, to to, to to, myślę, że... No tak, jakbym brał w dniu premiery to na 100%, ale to tak samo, jakbym brał na przykład, nie wiem, GTA San Andreas w tym premiery i się zachwycał, że jest mega graficznie. A potem wyszłoby, nie wiem... Vice City 2, czy coś takiego, i było lepsze, i też bym już na nie spojrzał. Dobra, mniejsza z tym. No, no, no, Ale chodzi o to, że Infamous był cał, cały, Infamous był kreowany na tego system celera na to, co ma w ogóle, nie wiem, rozruszać markę, Sony i tak dalej. A to jest po prostu średnia gra, która ociera się lekko o dobrą. To jest takie totalne, nie więcej, nie wiem, 6, 7 na 10. I nie więcej. Mhm. Mamy wszystko, co mieliśmy w poprzednich. Nawet, a tak, a propos grafiki, nie sugerujcie się fotomodem, w żadnej grze nie sugerujcie się fotomodem, w momencie kiedy odpalacie fotomoda przy robieniu zdjęć, każda gra podciąga wszystkie efekty, wszystkie detale wszystko, to jest motyw, który Natty Dog ma na przykład opanowane do perfekcji gdzie u nich cała rozgrywka hula na jednych ustawieniach graficznych, a kiedy odpala się kaccenka niby na silniku gry, to nagle otrzymujemy postacie po prostu wyższej rozdzielczości więcej efektów i tak dalej. To jest stary trik, to działa w fotomodach Ostatnio nawet na przykładzie Drive Club'a to chyba pokazali mhm. Tak jak wklejałeś linka, że To wszystko podrasowuje, żeby te zdjęcia Wyglądały ładnie, mimo że w grze To tak nawet nie wygląda Dlatego nie sugerujcie się fotomodem Jest fajnie, ale no szał to już takiego wielkiego Nie robi, totalne 6 na 10 6-7 na 10, tak? Mhm. Potem odpaliłem Watch Dogs I matko boska Jakie to jest słabe ja wiedziałem, że ta gra będzie słaba, wiedziałem, że to jest taka kopia GTA, która nie wypaliła, ale że też to, to jest aż tak słabe, to to nie miałem pojęcia. Hey, to jest... Jacku, ja ostatnio platynę w tym zrobiłem, poświęciłem tej grze naprawdę dużo czasu. Mamy świat, okej, okay. świat jest spoko, mamy to miasto, Nawet nie starałem się zapamiętać, co to jest za miasto. Chicago, dzięki, wiesz? Chicago. Jestem wielkim fanem, okay. no? Nie będzie Chicago. Jeżdżę po tym mieście. W ogóle system prowadzenia tego auta to jest jakaś rzeźnia, nie wiem. Chyba trzy latek bawiąc się klockami układał ten system, ten w ogóle feeling prowadzenia tego auta. To jest totalna porażka. To jak auto reaguje, to jak się go, to auto się prowadzi, to jest po prostu. Nie, to jest złe. To jest jedno. Strzelanie, no spoko. Powiedzmy sobie, że. Da się znaleźć w tym jakąś radość. Tak, mimo że się rzadko strzela. Hakowanie. Tak bardzo fajny zapowiadany patent. A ogranicza się tylko do trzymania kwadratu, kiedy biegniemy albo jedziemy. Czyli jest w skrócie zmarnowany potencjał. Fabularnie to jest dno i kilogram mułu. Nic nie ma zachwycającego w tej fabule. Ta cała gra jest tak powolna, tak monotonna, że to aż boli. Czyli tak naprawdę do tej pory... Ograłem kilka tułów na PS4, ale po Bloodborne wszystkie po prostu się wydają miałkie, ponieważ są niedopracowane pod jakimiś względami. A żeby się wszystko uratował Transistor, o czym będę pisał na pad portalu w recenzji, więc nie będę tutaj wypowiadał się, ale już mniejsza o gry. Teraz powiem coś o samej konsoli, która mi się bardzo spodobała, ponieważ w końcu mamy możliwość cross-game chatu, który na Xboxie był już od dawna, czyli po prostu ja sobie napierdzielam w jakąś grę znajomy, napierdziela w jakąś grę, nie musi być to dokładnie ta sama i hulamy na imprezie, gadamy sobie i ja właśnie a propos imprezy i cross game chata, ludzie narzekali na ten cały headset dorzucany do po prostu konsol, tak? ja go używam wiadomo, ucho boli po jakichś dwóch, trzech godzinach z nim, ale daje radę, spełnia swoje funkcje dzięki niemu po prostu łatwiej się ustawiać na jakieś gry i tak dalej sama konsola działa bardzo szybko jest strasznie nieintuicyjna ma strasznie źle zrobione menusy i no co tu jeszcze mogę dać, jedynym plusem tych menu jest fakt, że dodali zakładkę biblioteka, gdzie masz wszystkie swoje gry już nie musisz wchodzić na tą listę pobierania która cię się dubluje albo jeszcze bardziej powiela za każdym razem jak przedłużysz plusa tylko tu z automatu masz wszystkie gry jakie masz kupione jakie miałeś w plusie, jakie dostałeś, jakie nie wiem wygrałeś, nieważne i to jest mega fajny pomysł po części lekki minus jest tego taki, że nie ma tego na PS3 oraz że to pokazuje tylko gry na PS4. Rozumiem, że mając konsole PS4 na co komu gry na PS3, ale no to by się bardzo przydało. Jakbym mógł sobie spojrzeć na to co mam jeszcze na poprzednie konsole. bez odpalania właśnie poprzedniej konsoli i dłubaniu w tej całej liście. Hmm. Co tam jeszcze mogę o tym powiedzieć? No. Nie używałem jeszcze opcji podmiany muzyki na własną, zamiast tej w grze, więc tutaj za dużo nie powiem. Konsola chodzi bardzo szybko. Niestety nie wszędzie gra, działa frizowanie gry, tak jak na przykład w Bloodborne. Naciskanie guzika PlayStation często właśnie stopuje grę, do której możemy wrócić po chwili, ale oczywiście nie w każdej grze, tak jak mówiłem. Tak, Jeżeli w Bloodborne zastopujecie, to zaraz ktoś was dojedzie, ponieważ tam nie ma pauzy na nic. Funkcja share jest też strasznie mało intuicyjna. Rozumiem, że jak nacisnę raz share, to pojawia się to menu, mogę sobie zapisać filmik, mogę sobie, nie wiem, zapisać zdjęcie, mogę transmitować moją rozgrywkę i tak dalej, i tak dalej. To jest spoko. Ale jak naciskam dwa razy share, to powinno się zacząć nagrywanie, które często się po prostu nie zaczyna, ponieważ z automatu konsola i tak nagrywa ostatnie 5 minut, więc po co ma nagrać wtedy, kiedy ja nacisnąłem share? Tylko każe mi się przekopywać po prostu przez te wszystkie nagrania. Plus jest taki, że ta konsola nie zapisuje non-stop nowych filmików co 15 minut. Dopóki nie naciśniemy share, nie włączymy tego i dopóki tego nie zastopujemy, to będzie tylko ostatnie 15 minut. Co jest plusem, no ułatwi wiadomo, tworzenie jakiś, nie wiem, let's play albo coś. Działa to szybko. Jedyny minus jest taki, że wszystkie obrazki, jakie mamy udostępnione, które robimy za pomocą za pomocą mode, za share, nieważne, Możemy udostępnić na Facebooku, ale tylko na naszej głównej stronie. Nie ma tam opcji wrzucenia na od razu na jakąś daną grupę z komentarzem, tylko co najwyżej możemy u siebie. I często jest to z opcjami prywatności typu tylko ja. Ogólnie jestem zadowolony z konsoli. Jestem no, średnio zadowolony z gier, z tych, które do tej pory ograłem, ponieważ na, tak szczerze mówiąc, no, 6 gier, 3 już były słabe. A ludzie się nimi zachwycali, nie wiem czemu, po prostu no. Ja rozumiem może to był ten moment, kiedy nie mieli w co innego grać i musieli bronić tego swojego bastionu bo mają tylko jedną konsolę i muszą bronić to co jest na tej konsoli, no ale no. Spójrzmy prawdzie w oczy. Średnie Infamous, nijakie Watchdogs to jest trochę słabo, tak? Nawet remasterów nie odpalam, ponieważ już je pewnie ograłem na poprzedniej i nie lubię odpalać remasterów. Ale w Fiatku znajdziesz jeszcze parę dobrych tytułów na playker. Nie no, pal, to ja na pewno ostatnio znalazłem jakiś tam tak jak już mówiłem, Bloodborne, Transistor, Contrast, Apoteon, Garden Warfare. O, Garden Warfare jest zajebiste. Jeżeli ktokolwiek ma plusa, miał plusa i ma tą grę po prostu w bibliotece, śmiało niech pobiera. Jest to wariacja na temat Call of Duty i Plants versus Zombies. Jak ktoś nie pamięta, to Plants vs Zombies to była taka gra lekko taktyczna, strategiczna. Tower Defense, o mniej więcej, gdzie wystawialiśmy w naszym ogródku chwasty i po prostu z okolicy schodziły się zombie i musieliśmy bronić za tych chwastów nasze domostwo, żeby tam po prostu zombie mózgu nie zjadły. To jest taki mały spin-off, tutaj mamy coś w stylu TPS-a na modłę Call of Duty, Battlefielda i Medal of Honor. Wszystko rozgrywa się na otwartych takich mapach. Walki są, z tego co pamiętam, 8 na 8, ale mogę się mylić, może być tam więcej, może być 16 na 16, już naprawdę nie pamiętam. I gramy na przykład albo z które mają specjalne umiejętności i są specjalnie stylizowane na, chociażby nie wiem, żołnierza, na robotnika, na naukowca, albo na gwiazdę futbolu, ewentualnie plantsami, które znamy po prostu właśnie z gier Pop-Up Pop, pop Games. Jest to bardzo fajny tytuł, bardzo fajna odskocznia. Jest to mało wymagający TPS. Bardzo dużo wybacza, ale daje mega frajdę. I tak ogólnie powiem, że konsola jest dobra, ale widać, że brakuje jej gier, które mogłyby ją rozruszać. Xbox zrobił to lepiej na początku. Tyle powiem. No ale wiadomo, Mamy jeszcze tak jakby, nie wiem, Type Zero jeszcze nie ograłem, na które się czaję. Yy, Inkwizycję w normalnej jakości, ponieważ tam grałem kiedyś na kompie, a chwilę, ale chciałem spłać na konsoli, więc to też się może zmienić. Co tam? jeszcze chodzi? Drive Club'a po tych wszystkich patchach jeszcze nie ograłem. Wychodzi nowy MGS, wychodzi nowy Final Fantasy, Kingdom Hearts, Tales of Zestiria, Persona 5. Tego będzie mnóstwo. Szkoda, że tak późno, ale będzie dużo. I mam nadzieję, że zatrą to słabe wrażenie, które zostawiają takie tytuły jak Infamous albo Watch Dogs. Mm. E, dobra, e, to tyle jeśli chodzi o Jacka wrażenia z PS4. -ki. Przejdźmy do e, tematu technologicznego. E, Rafale, powiedz co Polacy robią na Kickstarterze? Pamiętacie jak rozmawialiśmy swego czasu najpierw o iWatchach, czyli, czyli tym, co Apple przygotowało, co, co w zasadzie ma zaraz wejść na rynek, jeżeli chodzi o te smart zegarki. No i rozmawialiśmy też swego czasu o opasce fitnessowo-powiadomieniowej z budzikiem, o którą, którą tam kupiłem jakiejś tej produkcji Xiaomi tak? Polacy wpadli na fajny pomysł. Dwójka inżynierów z Polibudy Warszawskiej chce yy, no, sobie coś tam zaprojektowali i chce, żeby kickstarter, kickstarter to sfinansował i myślę, że mają bardzo duże szanse zarobić sporo pieniędzy, bo oni wymyślili sobie opaskę do zegarka inteligentną, inteligentną bransoletkę. To będzie skórzana bransoletka która będzie spełniała no, w zasadzie wszystkie te funkcje, o których mówiłem przy okazji właśnie tej opaski fitnessowej, czyli tam będzie krokomierz, będzie jakaś dyskretnie ukryta jedna dioda powiadomiająca, ma być dodatkowo akcelerometr, żeby było sterowanie nadgarstkiem możliwe, czyli na przykład jakieś, nie wiem, ruchy nadgarstka, żeby kolejne slajdy w prezentacji dajmy na to albo odebrać, czy odrzucić połączenie. Wrzucić? No wiadomo, no to wszystko, co jest w standardzie. Nie wiem, nie doczytałem w sumie, czy chcą tam silnik wibracyjny też zrobić, ale wydaje mi się, że prędzej będzie będzie silnik wibracyjny niż nie wiem, niż, niż sama dioda, no bo to jednak musi dawać sygnał jakiś, że, że coś tam się wydarzyło powiedzmy. I dodatkowo z tego, co jest zaplanowane na chwilę obecną, to Każda sztuka ma być robiona jakby na zamówienie indywidualne, gdzie będzie jakiś tam komplet yy, do wyboru modeli nici, z którymi będą te paski skórzane yy, zaszywane i, i dlatego też nazwa tego yy, bądź co bądź gadżetu ma się nazywać właśnie UNIQUE. No, i myślę, że przede wszystkim, no może nie dla gadżeciarzy, ale no gdzieś tam w sferze biznesowej, gdzie yy, no taki, wiecie, iWatch czy ogólnie zegarek, no fajna sprawa. Ja się też jakoś tam nakręcam delikatnie, ale to robi dużo problemów, tak? Leżymy, siedzimy sobie z takim zegarkiem naprzeciwko kogoś, dostajemy SMS-a i nagle on się wyświetla na y, zegarku, załóżmy, albo coś innego się wyświetla, co nie chcemy, żeby ktoś zobaczył, tak? No, przecież to jest takie dosyć powiedzmy prywatne, nie? To jest, Według mnie to jest bardzo gaczciarskie, ale bardzo słabe, jeżeli chodzi o stosowanie po prostu przez ludzi. Ja po prostu tego nie widzę właśnie, tak jak mówisz, że nagle dostaję SMS-a i mi się to wyświetla na tym zegarku, że każdy to widzi. To jest po prostu to jest bardzo fajny motyw, ale bardzo słabe będzie zastosowanie. Właśnie tak? też też, wiesz, też nie mogę tego złapać, tam są różne aplikacje, są już przecież te zegarki wypuszczone, oczywiście tam bateria jest wiesz, przy nich dużym problemem. Do opaski do się przyzwyczaiłem przez kilka miesięcy, także w ogóle już wiesz, nie pamiętam, że ją noszę i normą jest dla mnie to, że mam wyciszony telefon i po prostu kiedy wibruję to tylko zerkam jaki kolor diody i wiem czy ktoś mi yy, napisał, zadzwonił, wiesz co się stało, tak? i to jest spoko natomiast no, żeby tutaj był jakiś nie wiem sygnał zewnętrzny że, że nie wiem mogę odczytać tego SMS-a albo coś nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, ale na pewno będą szli w tym kierunku no bo wymyślili coś i, i muszą trochę tego rozprzedać, tak każda duża firma już w zasadzie poszła w smart zegarki ale mi się podoba ten pomysł Polaków no bo wiecie są jednak fantastyczne zegarki mechaniczne czy też dużo innych opcji, tak, yy, które, które spełniają, albo powiedzmy ktoś już ma dobry. No i dlaczego, jeżeli ma się zegarek, który jest pamiątką, załóżmy po kimś, albo yy, wydało się już na niego kiedyś kilka tysięcy złotych, czy kilkaset złotych, yy, nie zastąpić tego takim gadżetem, modnym paskiem skórzanym na zamówienie, który te podstawowe, najważniejsze funkcje yy, powinien tutaj spełnić. No, ciekawa sprawa. Jeszcze w zależności od tego, ile to będzie kosztowało. No, nie wiem. nie wiem, Tego niestety jeszcze nie wiemy, bo to na razie jest przed wejściem na, na Kickstartera. Mm -hmm. e, no dobra. No to słuchajcie. No, paski Unix. Zobaczymy, e, czy Polakom wyjdzie w ogóle ten projekt. Wygląda obiecująco. E, dobra, więc możemy lecieć dalej e, i lecimy dalej. E, słuchajcie. E, Kultura chamy, jak to się mówi. E, tak. E, Jacku, masz jakiś konkretny film, o którym chciałbyś powiedzieć? Czy z tego, co są wszystkie twoje, więc możemy pogadać o drugim, trzecim albo czwartym. E, dobra, to powiedzmy sobie o ostatnim Spider-Manie, który kończy nawet i nie trilogię, bo to będzie druga i ostatnia część. Już więcej tego aktora nie zobaczymy w ogóle tego wszystkiego. E, słuchajcie, The Amazing Spider-Man 2. E, ja jestem w miarę świeżo, bo parę tygodni temu obejrzałem sobie. A obejrzałem w ogóle po raz pierwszy. E, no i w, sum, w sumie wszystkie te Spidermeny, nowe, no, nowe spiderder-meny są w miarę na jakimś tam poziomie. E, ten też był w miarę na, na jakimś tam w, w, w porządku poziomie, aczkolwiek, no strasznie strasznie mi przypominał te spiderder-meny. Z Tobim Maguirem. Strasznie. W ogóle ten Osborne, tutaj, to, to, to wszystko było to samo, że on, że on tutaj e, e, też był złym, tak na dobrą sprawę też walczył ze Spidermanem. To tak to tak już trochę tym. E, delikatnie. W dwójce był ten Osborne. Elektro, tak? Ten... Tak, w tak. dwójce był Elektro. I w ogóle postać Elektro w ogóle mi nie podeszła. W ogóle. I ja bym chciał. Kogoś, jakiegoś zupełnie innego przeciwnika. No, ten elektryk był taki. bezpłynny. Znaczy, trochę tak? też, moim zdaniem, propos... źle zagrane. Znaczy, A Fox propos jest... Zborna, Spoko, no, że no. Wam przerwę. Zauważcie jedną ma jeden mały, drobny szczegół. W poprzednim Spider-Manie stałbym Maguirem, kiedy koleś walczył z Green Goblinem. On praktycznie umiał wszystko od samego początku. Wszystkie tego te ruchy, tego te triki na desce, on to wszystko umiał. Na przykład w The Amazing Spider-Man kiedy Harry Ospon staje się goblinem on nic nie umie i to powinien nawet widać te jego ataki są proste, że on tylko szarżuje, on nie używa jakichś skomplikowanych ruchów i to było mega fajne no to było fajne, na pewno no mi się fajne. ogólnie podobał znaczy podobał, kurczę to wiecie w, w tyle czasu po premierze filmu to ciężko jest się wypowiedzieć na ten temat właściwie, żeby mimo wszystko nie zepsuć odbioru komuś, kto, kogo ten film ominął i chciałby to jeszcze nadrobić, bo mimo wszystko myślę, że czasami nie wiem, czy warto, dlatego, że gdyby była trzecia część, to na pewno byłoby bardziej warto, bo ta dwójka była takim, no, była idealną dwójką, była dobrą kontynuacją jedynki i robiła dobre podejście jakby i yy, szykowała grunt pod trójkę, no tutaj musicie przyznać, no nie chcę, nie chcę zdradzić za wszelką cenę tutaj wątków fabularnych, no ale jednak zaskoczenie było niemałe i, i wiem oczywiście, że w komiksach można i w komiksach taka linia fabularna się pojawiała i, i, i ci, którzy ją znali, to nie byli zaskoczeni, no ale jednak było to spore zaskoczenie dla, dla osób, które raczej tylko z filmów odbierają y, to uniwersum i Byłem ciekawy jaki to będzie miało wpływ potem na właśnie na część trzecią yy, i, i tą opcję, a tutaj niestety nowalka prawda, gdzieś tam z tą Sinister Six i, i jakby jakieś nie wiem, yy, może, może motyw zemsty, coś w tym stylu, nie? Ja bym z chęcią właśnie zobaczył kolejną część, jakby to trzymali w stylu amazing, że to nie jest właśnie cinematic universe, to jest po prostu poboczne i to sobie leci własnym torem i to by było według mnie mega. Tak jak właśnie ta trylogia Mrocznego Rycerza. No to rozmawialiśmy już no, to, o tak, tym, można tak że, że im jako się poboczne, bardziej opłaca do oddać mega, Spidermana do Marvela. Znaczy no. no, w sensie to, do Marvela, e... czyli do, do Uniwersum, czyli, czyli żeby w Avengers skoczył gdzieś tam na, na, na, na pańczyni. E, ale e, powiem wam, że e, chyba tutaj trzeba trochę będzie powiedzieć o spoilerze, bo chcę wam coś powiedzieć. Więc jak coś, nie wiem, czy ktoś nie oglądał jeszcze Spider-Mana dwójka, myślę, że jak nie o... Byliście o to, tak. powiedzieć tak, żeby było wiadomo, o co chodzi. Eee, może, może chodzi mi o coś takiego, że ten film, przez to, co się stało... Bo y, y, ktoś ginie, prawda, eee, w dwójce. Pod koniec dwójki ktoś ginie. I wydaje mi się, że osoba, która zgi zginęła w dwójce i nie byłoby jej w trójce, to ten Spider-Man bardzo dużo by stracił, bardzo dużo by stracił przez nieobecność tej osoby w kolejnej Ale części, myślę, bo, że to zostawia bardzo duże pole do popisu właśnie poprzez yy, konsekwencje jakby yy, tego, co się dzieje, tak? Bo, bo, bo jednak tu jest tak, w wielo, na wielu płaszczyznach no bo... jest jakby waga powiedzmy tej... Yy, tej osoby, tak? I to może różne konsekwencje. Można to pociągnąć na wiele, na wiele wątków. Nie tylko jakiś tam yy, motyw, motyw zemsty albo coś w tym stylu, ale też z innych stron mogą się pojawić. Mogłyby no tak, się pojawić znaczy, fajne opcje. Znaczy tak, jeżeli chodzi o poprowadzenie fabuły, to tam yy, okej, okay, ale tak, tak na dobrą sprawę, Andy Garfield jako Spiderman jest, jest miałki. Eee, sub, je, jego przeciwnik elektro jest miałki Osborne Osborne był jeszcze w porządku ale sama, samo to jak go poprowadzili to średnio mi się to podobało, eee, no, i, no i oczywiście mamy eee, Ms Stone, która, która tu oczywiście pokazała, że, że jest w porządku i, i bardzo fajnie gra eee, no i właśnie o to w tym mniej więcej chodzi gdyby zabrakło jej w trzeciej części to by był problem to dla mnie to by był problem, bo ten film by, bo kolejna część byłaby słaba, chyba, że faktycznie kogoś by takiego mocnego wprowadzili do tej części. Może by się w końcu pojawiła e, Mary Jane, tak? Znaczy, nie wiem, czy zauważyliście, ale tak jest tych smaczko, że na przykład po napisach albo różne takie sceny mm -hmm. filmy, gdzie fani zauważają fajne rzeczy i tak jak było widać Sinister Six, tak? Na samym końcu. Potem ogłosili film, że miał być mm -hmm. i to się sprawdziło ale nie wiem czy zauważyliście na samym początku filmu czy mniej więcej koło początku kiedy rodzice Parkera pakują jakieś tam swoje rzeczy i tak dalej to są różne fiolki i one nazywają się Venom więc równie dobrze tak, w tej tak, części tak, już tak, mogliśmy tak. mieć Venoma na tak, przykład tak. Albo ale w ogóle wiecie co, ale to jest przecież Były takie cały, cały ten amazing tak był no dosyć mocno yy, poprowadzony tak, żeby coś tam powyjaśniać co się działo z jego rodzicami itd., itd. No i tak dalej i tak dalej ale w ogóle zobaczcie jaka jest paranoja w całym tym świecie Marvela jeżeli chodzi o filmy, książki, komiksy seriale, mnie z tym na początku w, w komiksie The Amazing Spider-Man było wszystko ładnie Peter Parker tam sobie żył, żył, żył wykończył go Okto Octavius, przejął jego ciało czyli tak naprawdę zabił Spider-Mana, tak, zabił Petera Parkera Miało go już w ogóle nie być. Wszystko ładnie, pięknie. Powstało Superior Spider-Man, gdzie właśnie okto Octavius rządził ciałem Petera Parkera i po prostu robił co chciał, tak? Chciał być superbohaterem w danej chwili, to był superbohaterem. Chciał być kimś innym, to był sobie kimś innym, tak? Potem, kiedy miały wyjść właśnie filmy The Amazing Spider-Man, nagle w świecie komiksów zaczęli ożywiać Petera Parkera. Że gdzieś tam z tyłu głowy, w ogóle w podświadomości Octo octaviusa, którą przeniósł do ciała Petera Parkera, jednak tam z krawek Petera Parkera się uchował. Oczywiście mówię tak bardzo spłuconej wersji, tak? Ale sens jest mniej więcej taki sam. Że gdzieś tam się uchował i przez to Peter Parker mógł odzyskać właśnie te swoje ciało i być dalej Spider-Manem. Co kończyło w ogóle Superior spider Który był po części w Age of Ultron, z tego co pamiętam. Więc no to już jeden strzał w nogę. I teraz w momencie, kiedy mają z powodu The Amazing Spider-Man filmów, mają w komiksie oczekiwionego Petera Parkera, to nagle robią sobie restart filmów, ponieważ nie pasuje im to do tego, żeby on był w Avengersach i że musi być inny aktor. I to jest według mnie słabe. Znaczy e... Powinni się trzymać jednej wersji przynajmniej. Jednego aktora, O, tak jak z Wolverine'em. Tak? Nieważne czy grał w X-Menach, nieważne czy grał w swoim Origin, czy grał w pierwszej klasie, zawsze był ten sam aktor i to było mega. Tak, tak, tak, tak, tylko że ak akurat musisz tutaj, Jacku, zauważyć, że Spider-Man odszedł od skrzydeł Sony i przyszedł do Marvela i to też wiąże ze sobą tam jakieś, wiesz, prawa, studia, kontrakty i tak dalej, i tak dalej, więc musieliby trochę, trochę jednak powalczyć o tych aktorów i być może jeszcze wydać dużo więcej niż by zakładali. A myślę, że mieli jakiś tam swój inny plan na to wszystko, więc może im, może im nie pasował ten Andy Garfield. Dla mnie on, on był w porządku, ale, ale bez szału. Najśmieszniejsze jest to, że w filmie X-Men pierwsza klasa, znaczy w tym drugim, nie pierwsza klasa tylko, no mnie szastki. Druga klasa, no. Jak miał ten kolej, tak szybko biegał? Bo już zapomniałem. A, Quicksilver. No, no, Że w tym filmie będzie inny Quicksilver i w Avengersach będzie inny Quicksilver. Mhm. I co w x inny, trochę, inny. No, dziwne. Tak, w x w był no. fajny, bo, bo to był mega wycilautowany. No. No, ale. No, żeby się go, jakim cudem mógł słyszeć tą całą piosenkę, biegnąc tak szybko i że koszulka, którą nosił nie powinna istnieć, no ale to są takie małe elementy. No tego, Jacku, niestety nie przeskoczymy. E, dobra, więc co? Z dwójka Spidermana? Podobała wam się ogólnie? Czy tak średnio? Czy jak to widzicie? Nie bardzo. Może być, jak najbardziej do podskoczenia. Bo... Uwaga, powiem coś kontrowersyjnego. Wolę serię amazing niż stare Spiderman. Nie licząc w sumie dwójki, bo dwójka była zajebista ze starych, z Octaviusem, mm -hmm. ale jedynka i trójka była według mnie słaba i wolałbym w serię Amazing od nich. Mm -hmm. e, no dobra, e, w sumie ja, ja się dobrze przy tym wiem, chętnie bym zobaczył trójkę oczywiście, ale trójki nie będzie. E, zobaczymy, kto będzie nowym Spider-Manem w kolejnych częściach. E, dobra, słuchajcie, e, kończymy już to pomału, ja jeszcze tylko schejtuję coś standardowo, a schejtuję no właśnie... E, napalałem się na tą grę A będę ją hejtował Słuchajcie Mortal Kombat 10 e, Nie będę na razie omawiał tej gry Ponieważ gram Cały czas gram e, Dzisiaj tak dłużej trochę pograłem w nią Eee, rewelacyjny system walki, e, dużo wprowadza, jest fajny, ale to Wam powiem e, może już w następnym odcinku e, Ja muszę trochę jednak to pograć i być pewny, e, czuć się dobrze w tym temacie, żebym mógł o tym opowiedzieć Tak czy siak e, powiem Wam nie o samej grze, grze jako grze, bo gra jest dobra i jest solidna i to jest i chyba najle najlepszy mortal jaki w ogóle wyszedł ale powiem wam teraz o tym, co twórcy sobie robią. Chyba robią w ogóle sobie jaja. E, powiem wam w ogóle o dwóch rzeczach, co oni wymyślili. E, pierwsza rzecz, którą zrobili, mm, a, słuchajcie, e, nie wiem, czy słyszeliście, ale wychodzi ten niby jakiś tam season pass. Season pass będą, będą wyjdzie w czterech częściach, w czterech różnych miesiącach, będzie wprowadzał cztery różne postacie e, i dodatki... Chwila, chwilę, chwila. no. no cztery postacie na każde wejście, czy cztery postacie ogólnie? Eee, wiesz co, dokładnie nie wiem, ale ogólnie tak, w całym, w cenie Season Passa będziesz miał cztery postacie. Nie wiem, czy one wejdą, Gdzie, czy na przykład się... w jednym miesiącu wejdą dwie, eee, czy, czy nie, ale nie, pra, prawdopodobnie, ja, ja pamiętam, jak kupiłem Mortal Kombat kiedyś i kupiłem do niego Season Passa, więc w jeden dodatek jedna postać, więc pewnie tutaj tak samo będzie. będziesz miał... Czyli tak samo jak w Injustice. Tak, tak, no tak no, z pewnością tak, no, ta sama firma, więc e, te samo studio. No dobra, ale bardziej mi chodzi o to, że słuchajcie, wychodzą te postacie i one, dajmy na to, wyjdą w czterech różnych miesiącach i cena tych postaci, czterech postaci i dodatkowo dostaniemy jeszcze 15 różnych kostiumów do różnych postaci. No dobra, jakieś ciuszki do postaci i cztery postacie, Słuchajcie, to jest e, zaraz wam powiem w przeliczeniu na złotówki, to jest 125 zł za cztery dodatkowe postacie przy założeniu, że gra kosztuje 200 zł. No słuchajcie, no, no dla mnie to jest dramat. Dla, dla mnie... za co? Za co oni dają? Za to, że naciągną na jakiś model inną skórkę eee... i przemienią ciosy No przecież to jest masakra. No masakra. Oni za 120 zł nie dość że dać, nie wiem, z 16 postaci. Też dawać, nie wiem, dodatkowe tryby fabularne, dodatkowe minigierki, jakieś, nie wiem, stroje nawet, ale to nie za cztery postacie, no co ich, co nie, od IA się uczyli albo od UBI, jak się robi gry? E, dokładnie tak, tym bardziej, że wiesz. Najgorsze jest to, że te postacie są ciekawe, bo nie wiem czy Jacku wiesz, ale, ale wprowadzają dwie takie postacie z innych uniwersów A ile bo... ma być tych sezon Passów? E... Nie, to jest, będzie jeden Season Pass, ale będzie obejmował cztery, Cztery dodatki tak jakby, tak? Te, Oni tam te chyba w Jasonach właśnie chcą No właśnie, Jasonach chcą z piątku 13, ten z maską hokejową, jego chcą wprowadzić i to jest ciekawe dosyć. Chcą jeszcze predato Predatora wprowadzić, no to wiesz, to, to, to, jest stosunkowo ciekawe, no tak. Tam jeszcze oczywiście chyba jakoś, pamiętam, że Tani nie chcą wprowadzić i jeszcze tam kogoś z, z, Mortal Kombat z tych poprzednich serii, z poprzednich części. Goro już jest, ja już, ja już mam Goro. Ale on jest chyba tylko do przedpremierowych. Tak, tak, ja zrobiłem preordera, tego mam. Ale, ale, powiem wam, że no nie, no to jest skok na kasę, to, to jest skok na kasę i, i tak nie powinno być. No słuchajcie, no za cztery postacie, bo te kostiumy, no to no, naprawdę starczy mi dwa kostiumy i ja, ja nie muszę ich mieć nie, nie wiadomo ile, tym bardziej, że tu masz, trochę ta gra różni się od innych i tych kostiumów jest naprawdę dużo, więc dodatkowe kostiumy, nawet jakąś, ten, nie wiem, niech to będzie z Mortal Kombat 1 i te ich takie prymitywne, podstawowe kostiumy, które zawsze były fajne i zawsze będą fajne no to nie, no to nie, nie za 120 zł no ludzie, no opanujcie się no kurczę, no już to już Destiny mi proponuje więcej za te same pieniądze no z, ręce opadają e, dobra, ale ale powiem no. tak, kto to kupi i jeszcze będzie tego bronił, że to jest mega deal niech od razu sobie powiesi tarczę na plecach i czeka na naturalną selekcję, bo ona go dopadnie dobra, więc słuchajcie, to jest jeszcze nic, ja dopiero z, z, zacząłem że mam dwie, dwie rzeczy, to jest pierwsza z rzeczy, która mnie kuje ale druga rzecz, to już w ogóle jest przeginka totalna. Słuchajcie. E, co jeszcze w Mortal Kombat się znajdują? Znajduje. A, a wyobraźcie sobie, że się znajdują mikropłatności. E, mikro... co? Tak, e, mi, mikropłatności, słuchajcie, mikropłatności polegają w ogóle na czymś rewelacyjnym. E, czy robiliście kiedyś e, fatality? czy pamiętacie kombinacje może... Chwila, chwila No. jak słyszę Fatality, słyszę mikropłatności to pierwsze co mi przychodzi na myśl to jest patent ze Street Fighter X Tekken gdzie mogłeś wykupić kryształy oczywiście nie za prawdziwą walutę tylko za tą w grze Założyć założycie na postać i wtedy na przykład mega trudne kombinacje robiłeś tylko dwoma klawiszami że nie musiałeś klepać kombinacji która składa się na przykład z ośmiu jakichś tam sekwencji, na przykład AB, skos, półkole, AB, trójkąt albo coś takiego, tylko naciskałeś samo AB i ci wychodziła ta cała kombinacja, która kiedyś była na długim tym, kombie. I coś czuję, że w Mortal Kombat zrobili tak samo z Fatality. Że jeden klawisz i heja. Dobra, więc ja wam powiem mniej więcej jak to wygląda. Ostatnio sobie grałem. W ogóle Fatality w dziesiątce są rewelacyjne. Ale ale to już już wam powiem za tydzień. Słuchajcie, wchodzisz sobie w finish him. Nie? No dobra, no to naciskam start, patrzę sobie tą kombinację. to no dobra, mam tam du du przód, du przód, x kółko, x. Dobra, i naciskam sobie tą kombinację. O, Fatality mi wychodzi fajnie, ro, rozczłonkowuje go, super. To teraz tak. NetherRealms wpadło sobie na genialny pomysł, żeby właśnie kupować tokeny do Fatality. I słuchajcie, ja za 4,15 zł kupujecie 5 tokenów, a za 20 bodajże 1 zł kupujecie 20 tokenów i cała opcja polega na tym, albo może za 20 zł kupujecie 30 tokenów, No i jakieś takie ceny są, już tego nie pamiętam, ale to są realne rzeczy. Słuchajcie, za te tokeny możecie robić E, fatality dwoma przyciskami, czyli naciskacie, dajmy na to, tam zawsze jest blok i jeszcze jakieś, nie wiem, kółko, x, cokolwiek i robicie Fatality. E, to to teraz, nie prościej je e... na YouTube obejrzeć? Z tym jest problem? Tak, tak, tak, właśnie też sobie tak pomyślałem, że może je prościej na, na YouTube obejrzeć, ale no właśnie chodzi o sam fakt, że nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem w ogóle, jakim musiałbym być kompletnym debilem, żeby kupować takie rzeczy. Słuchajcie, no to, to nie, no to, to ręce się załamują Właśnie można je obejrzeć na YouTubie to raz Dwa, że nie musisz tego non stop stosować Bez przesady Trzy naciszka start i masz te kombinacje To nie są kombinacje jak w Street Fighterze ja, ja widziałem jakie tam są w Street Fighterze kombinacje To śmiertelnik tego nie zrobi A Fatality wieszcie mi To nie są ciężkie rzeczy to są, to są proste rzeczy, trzeba posiedzieć Ja na przykład już trochę gram w tą serię To praktycznie wszystko robię z miejsca ale tam y, czasami masz tą opcję, że robisz współdystans, albo musisz blisko być przeciwnika, albo y, gdzieś tam w połowie planszy i tak dalej, no to, no to robisz to inaczej, ale przyciski są proste, no słuchajcie, tył, przód, tył, przód, y, nie wiem, kwadrat, kwadrat, trójkąt, trójkąt, no i co, nie nacisniesz tego? Do stosunkowo po sobie? No kurde, że to keny trzeba kupować w ogóle? Po co te to keny? Co zrobicie że zapłacisz 5 zł, zrobisz 5 razy i co później? W, w, w ogóle to tam A może, tego... posłuchaj, a może to jest y, pod multi, że wiesz, że wygrywasz mecz z kimś w multi, no i musisz pokazać się z dobrej strony, że jesteś w stanie zrobić fatality, a jakby ci nie wyszło, to by się śmiał z drugiej strony, wiesz, ten co przegrał. No dobra, ale nie szarujmy się. Jak wygrywasz z kimś na multi, to te fatality to ty masz w moim palcu. No tak. Eee, to jest taka zasada w tak, tak, Street tak, fighterach oczywiście. fighting forceach, detora life i mortalach, że jeżeli ogarniasz multi i wygrywasz na multi z kimś, to takie fatality to jest dać je pikuć z zamkniętymi oczami w ogóle na głowie, jeszcze jak się będziesz kręcił. no, e, powiedzmy sobie jeszcze, że jeżeli masz jakąś długą kombinację ciosów w mortalu, to to jest dużo cięższe do zrobienia i z wyczuczeniem tajemniku niż wklepanie 8 przycisków do fatality. I tak jest. Więc... proszę was, ja pamiętam jak się robią multipasy w Tekenie Trójce gdzie to były chwyty jedne po drugim Kingiem czyli coś w stylu tak jak, nie wiem łańcuszka że na przykład łapiesz kolesia, robisz supleksa nagle się potem z nim turlasz podnosisz go, łamiesz mu kręgosłup potem go dalej trzymasz, robisz z nim mostek i tak dalej jeden taki multipas czyli jedna taka kombinacja potrafiła mieć po 14 przycisków do naciśnięcia i ludzie to robili bez problemu, no nie? A teraz no fatality na 8 przycisków ledwo są w stanie zrobić, no proszę ale to was. Ale jak jak nie są nie w stanie tak zrobić, samo... to niech płacą. Co nam to przeszkadza? <śmiech> znaczy, słuchajcie, no... Tak jak to, powiedziałeś, selekcja To trochę musi nam przeszkadzać. No. no dobra, ale to musi nam przeszkadzać, ponieważ jeżeli twórcy zobaczą, że to się sprzedaje, no to skąd wiesz, czy na przykład w następnym, nie wiem, mortalu, nie będziesz musiał w ogóle wszystkich fatality wykupować, jak będziesz chciał je wykonać. Znaczy, ja jeszcze wchodzę w inną opcję, że słuchajcie, e, e, w, w, w, w zrobienie dla twórców. Takie mikropłatności to jest pewnie, słuchajcie, jeden dzień roboty, tak na dobrą sprawę, i już coś takiego ma. A nawet jak kupi to 10 osób, to oni za zawsze coś z tego mają, tak? Więc e, więc po prostu, no, no, ludzie są debilami, czasami, no, no, ktoś musi być mądry, żeby ktoś musiał był głupi, tak? No i mu, musi być zachowana jakaś równowaga w świecie i tak jest. Więc... E, Najgorsze jest to, że dla Amerykanów to jest jak splunąć, ponieważ u nich tam pewnie będzie to za no, ćwierć no, dolara, no, więc oni dwa nawet dwa na to nie dwa. spojrzą, że i im obciąży kieszeń. No ale myślę, że też nie wszyscy to kupią. E, dobra chłopaki, e, Netherrealm moim zdaniem robi to bardzo źle, mam nadzieję, że się ogarnia, szkoda, bo gra jest, gra jest naprawdę miodna i powiem o niej za tydzień. E, słuchajcie, no i chyba tyle, będziemy pomału zamykać 29. odcinek. E, słyszymy się już za tydzień to na pewno przy 30 odcinku zobaczymy co tam dla was przygotujemy ja jeszcze sam do końca nie wiem więc dzisiaj ze mną nagrywał Jacek Kaleta No dzięki na razie Rafał Radomyski Dzięki cześć No i standardowo Christian Kendor czyli ja to prowadziłem i będę prowadził też 30 odcinek więc do zobaczenia drodzy słuchacze już za tydzień cześć